Witamy bardzo serdecznie w 54. odcinku podcastu Bezimienny. Nagrywamy dzisiaj 27 lutego w Wyobraźcie sobie, że popołudnie, więc to jest sobota zupełnie inaczej niż zwykle. Słuchajcie, w nowym 54. odcinku będzie ze mną dzisiaj Tomek Zawacki, Cześć wszystkim. Ja będę, czyli Krystian Kender i będzie z nami dzisiaj zamiast Rafała będzie Piotrek Zaborowski. Cześć wszystkim. Nie wiem, Piotrze, czy powinien się przedstawiać, czy nie, może chwilkę e, powiesz o Czy ja sobie. wiem, czy powinien? Chyba większość słuchaczy mnie e, pamięta, jakby z początku e, bezimiennego i mm, cały czas gdzieś tam obok działam, i, i, więc większość osób mnie w ten sposób chyba rozpoznaje i, i wie, kim jestem. Tak, więc wyobraźcie sobie, że wszystko to, co jest na stronie i tak dalej, to tworzy Piotrek. Więc Piotrek jest ze mną w sumie od pierwszego odcinka, więc jeżeli nie znacie Piotka, to. Zapraszam do wczesnych odcinków. No dobra, dobra, słuchajcie, więc w trójkę sobie dzisiaj nagrywamy, 54 odcinek. Słuchajcie, dzisiaj dzisiaj porozmawiamy głównie o The Division. The Division, e, chyba każdy ogrywał BT raczej, bo ona była otwarta. Wydaje mi się, że 90% osób, które ma konsolę, na pewno ogrywały ten tytuł, bo w sumie powiem wam, że wszyscy moi znajomi, którzy mają konsolę, ogrywali to. Więc my dzisiaj e, powiemy trochę o tej grze. E, czy nam się to podobało, czy nie, czy bierzemy... Czy Nie bierzemy na, na którą konsolę, bo chłopaki mają różne konsole, więc zobaczymy i o tym sobie dzisiaj powiemy. Może ja w końcu powiem o tej że w, w Plusie, co była w lutym, zaraz jej nie będzie. I, I myślę, że jeszcze w sumie była w styczniu. I w sumie jeszcze yy, Tomek powie o somie i, i porozmawiamy też o nowych pokémonach. Więc yy, słuchajcie, standardowo jedziemy z Hyde Parkiem, yy, co ostatnio robiliśmy przez dwa tygodnie i niech zacznie Tomek. Ja przez ostatnie dwa tygodnie robiłem naprawdę bardzo dużo, bo tak jak ostatnio się wszystkim żaliłem, że mnie opuściła chęć do grania i nie mam już radości ciskania guzików na padzie. Tak się stał cud i, i to mi wszystko wróciło i mam teraz taką kupkę wstydu, że nie wiem za co się zabrać. Zakupiłem na promocji sobie na Xbox One Bundle Science Row z dodatkiem Get Out of Hell za 25 zł. złotych. Te gry powinny kosztować takie pieniądze, to, to wszyscy by kupowali i byli szczęśliwi. Dodatkowo też parę gierek na, na PlayStation 4, więc ogólnie no masa masa grania mnie czeka przez najbliższy czas, więc na pewno będzie dużo, dużo do omawiania na przyszłych odcinkach. A tak to nic, no praca, nagrywanie, praca, nagrywanie, tak? A co I Co i, i, i, I co Tomku, zanim przejdziemy dalej, yy, mówiłeś, że ochota do gry ci wróciła. Tak, wróciła, a lekarstwem jak jak ogólnie można się zdziwić było po prostu ograniczenie internetu, e, bo wiecie, co, co za dużo to i świnia nie zje, a ja akurat pracuję wśród gier, sprzedaję gry, gram w gry, opowiadam o grach, czytam o grach, na różnych grupach facebookowych się udzielałem o grach e, i powiedzmy sobie tego za dużo było, no po prostu już żygałem grami, a jak tak troszeczkę się oddaliłem od tych wszystkich grup internetowych, ogólnie od internetu, od wiadomości. Tak jakoś mi powolutku granie wróciło, więc więc jeżeli ktoś z Was cierpi na takie coś, że już Was gry nie, cierpi, nie cierpią, was gry, że, że gry już Was nie cieszą, a znam parę osób, co, co takie coś przechodzą, albo przechodzili. Jest, jest, też takiego, no. No to powiedzmy sobie, weźcie, zajmijcie się czymś innym, pooglądajcie jakieś seriale, książkę przeczytajcie, pójdźcie na dwór, pobiegajcie <śmiech> i, i wróćcie do, do, do, do waszej konsoli, odpalcie ją i zobaczycie, może będziecie mieli drugą miłość. Mhm. Okej, okay. więc to jest recepta na niechęć do gier według Tomka. Piotrze, co ty ogrywałeś ostatnio? A w moim przypadku akurat yy, odrywałem trochę golda, czyli, czyli Sticks, The Master of Shadows i ta drania jest dobra, ale nawet nie chce mi się o niej mówić, bo to jest yy, tak niski średni, że to głowa mała. Mhm. Trochę odrałem sobie Sunset Overdrive, bo, bo nie mam calaka, a z chęcią yy, chciałem go zrobić. No i jeszcze wie się ty mi został, bo jeszcze dodatku nie przyszedłem. Nadal nie, czyli raz jesteś jednym mi... z tych na świecie, co jeszcze muszą dokończyć go. E, słuchaj, ja w ja Wiedźmina przechodzę czwarty raz, więc e, to jest tak trochę no, inaczej. O, o. Czy ty, pierwsze zrobiłeś platynem? E, nie, to jest właśnie śmieszne, że ja A. czwarty karty, raz przychodzę. Karty, Karty, karty, pewnie. E, wiesz to trochę, trochę mi z gwinta brakuje kart. Nie, jest no. e, ostatnio na, na Twitterze Madda Wiśniewska się też żaliła, że je, jest jeden achievement, który polega na zabijaniu ludzi z kuszy headshotami. Jest ilość, mm. Tam jest chyba 100 czy ileś headshotów do, do, do, do zrobienia. I to nie jest takie proste. To jest no. po prostu statystyczny achievement do zrobienia. I no, ja ogólnie, nie wiem, kiedy ogólnie... to jest ogólnie jeżeli no. chodzi o przechodzenie gier to później coś wam powiem w w podczas opowiadania o Somie, bo, bo tam się dostaje nie to, że platynę, tylko dostaje się komplet pucharków i przy każdym jak wiecie pisze procent ile ludzi na świecie grających w tą grę uzyskało ten dany pucharek i coś wam śmiesznego powiem przy okazji, nie? To, to jest no to... ciekawe jak ludzie przechodzą gry no tak, coś jeszcze Piotrze? nie no ogólnie cały czas Teraz w tej chwili mogę się pochwalić, że gdzieś tam pracuje obok na, nad nową yy, stroną naszą, yy, tutaj tą bezimienną. Yy, nie wiem kiedy ją skończę, <laughs> tak naprawdę, mm -hmm. ale, ale pomysł jest, yy, jakby też pracuję trochę też nad nowym logo, paroma takimi rzeczami yy, gdzieś tam obok. Okej, okay. bardzo dobrze Piotrze, bardzo dobrze. E, dobra, więc e, słuchajcie, teraz może ja coś powiem, no ja w końcu udało mi się splatynować Diablo 3, powiem wam, że straszne, Strasz, straszna męka była z tą platyną, ale w końcu się udało, no i, i e, pograłem sobie teraz w Luffy Strange, e, Tomek polecał, powiem wam, że bardzo fajny tu, tu, tytuł, ja nie będę o nim za bardzo mówił, ale, ale powiem wam, że zupełnie co innego niż gierki od Taytayla. E, moim osobistym zdaniem bardziej mi się podoba... Takie podejście, jakie prezentuje Ubisoft w tej grze niż, niż Daytaila w, w tych wszystkich Walking Deadach i Borderlandsach, więc ogólnie polecam, jeżeli lubicie tego typu przygodówki. E, bardzo fajny tytuł. E, czy coś jeszcze ostatnio? E, no jeszcze oczywiście FIFA, cały czas FIFA, wkręciłem się ostro w FIFA znowu i, i w sumie jeszcze ogarniam sobie Rainbow Six'a od czasu do czasu. E, znowu fajne aktualizacje w niej robią, więc e, myślę, że gierkowo e, to tyle. Więc to tyle u mnie w sumie, nic ciekawego nie oglądałem też ostatnio. Więc myślę, że myślę, że w ogóle możemy przejść dalej. Więc słuchajcie, zamykamy Hyde Park i jedziemy z wiadomościami ze świata i może niech zacznie nasz gość, czyli Piotrek. Dobra, to informacje ze świata na szybko. Jeżeli dobrze pamiętam, wczoraj Nintendo, a właściwie Potomac Company hmm, pokazało nam małe... Draft z tego, że będą nowe Pokémony. I Pokémony się będą nazywały Pokémon Sun i Pokémon Moon. i są to Pokémony na 3DS-a. Co ciekawe, mają wyjść w tym roku. Z tego, co było widać na filmie, będzie masa takich drobnych zmian, jak na przykład nowy, nowy model Pokémon Center. Jakieś nowe, nowe modele, totalnie nowe modele Pokémonów, bo ja, jak to zwykle z każdą częścią bywa, ale także nowe modele tych, tych now, no, starych Pokémonów, tak naprawdę, z tego co gdzieś tam mm. udało mi się wyczytać. No i taka informacja też na szybko, na, na dzisiaj. Jako, że mamy sobotę 27 lutego, dzisiaj dokładnie, dzisiaj wypada 20 lat z Pokémonów. O, Więc w, czekałem, związku, czekałem, no. w związku z tym na waszych 3DS-ach na Virtual Console możecie sobie zakupić Pokemon Red, Pokemon Blue i Pokemon Yellow. Kurczę, myślałem, myślałem, że za darmo dostałem na to, kupić, no. no Nie wiem, czy to jest. Chyba trzeba kupić, jeżeli dobrze pamiętam. Kupić, kupić, kupić. No i... Co ciekawe, Pokémony, które, które tam macie, możecie jedna rzecz przenosić do nowych wersji, czyli do Omega Ruby, do Alpha Sapphire, do X'ów, do Y'ów, do tych nowych, które wyjdą, czyli Sun Immune, ale także możecie z kolegami się wymieniać bezprzewodowo, tak po prostu z konsoli na konsolę. Więc mhm. to jest taki ciekawy trick, którego nam gdzieś tam brakowało po tych 20 latach, nie? No tak, ale móc... Piotrze, z drugiej strony jak masz nawet, jak masz tą gierkę na jakimś tam kartridżu, na kartridżu jak masz tą gierkę, to przecież spokojnie możesz ją sobie podłączyć do konsoli i sobie ją wrzucić, że tak powiem, tak? Bo, bo ta, ta opcja, wiem, że cały czas działa, że możesz ten kartridż wrzucić od jakiegoś starego Gameboya i jechać. No, niby tak, ale Virtual Console jednak ma, ma, ma większe znaczenie, moim zdaniem. W sensie, no, jest to wersja cyfrowa. No, w no sumie. sumie tak. Przede wszystkim, więc, więc trzymamy to bezpośrednio u siebie na, na konsoli i odpalamy z tego. No, no i granie na, na 3DS-ie, przecież w starych, w starych poka w, jeżeli chodzi o Cardrice, wiesz dobrze, że to tak naprawdę nie działa, nie? jeżeli chodzi o 3DS-a. Okay. Czyli Nintendo uczy się w remastery. Tak, Nintendo uczy się w remastery, chociaż to nie są remastery, a właściwie to jest tylko i wyłącznie emulator. Oni po prostu pozwoli, wirtualną konsolą konsolę pozwoli na to, żeby kupować stare gry w formie mhm. cyfrowej i żeby móc je odpalać na swojej nowej konsoli. No tak jak to robi w tej chwili Xbox z grami na 360. To jest dokładnie to samo, tylko Nintendo było pierwsze. Dobra i to tyle w temacie Pokémonów. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. No słuchajcie, tych newsów nie mamy za dużo, więc może powiemy jakiś taki starszy news. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale z dniem 1 lutego na no na internetach powiedzmy, powstał taki projekt, który nazywał się Ekipa Gra. Chciałbym się trochę przyjrzeć temu projektowi, ponieważ jest to całkiem ciekawa inicjatywa, w sumie nawet bardzo dobry pomysł, ale mam wrażenie, że tam jest problem troszeczkę z realizacją. I o co chodzi? Jeżeli sobie wpiszecie ekipagra.pl wejdziecie sobie na stronę, w której chłopaki mają stosunkowo ciekawy pomysł, bo realizują sobie Różnego rodzaju filmiki, czy to streamy z gier, czy to jakieś e, omawianie gierek i tego typu fajne, jakieś tam e, krótkie programy. E, robią to albo, poprzez albo Twitcha, wiadomo jak, jak streamują, albo, albo wrzucają to na YouTube i to jest bardzo fajna inicjatywa. E, mogę tylko powiedzieć, że e, Tomek brał w tym udział e, i jest to dosyć e, e, fajna opcja. Z tym, że fajnie, że coś takiego powstało, ponieważ podcastów mamy dużo i mamy ich coraz więcej, jak growe wchodzą, to to wszyscy myślą o Boże, kolejny podcast z grami, o Boże przecież tego jest multum, więc tutaj chłopaki mają ciekawszy, inny pomysł który, który jest e, dosyć interesujący dla, dla nas jako graczy tylko, że problem z realizacją e, Tomka może nie będę tutaj za bardzo męczył bo on, bo on w tym brał w tym udział, więc e, Piotrze widziałeś e, ten projekt oczywiście, że widziałem na ten, gdzieś tam obok mhm. I... e, oglądam ale niestety też mogę powiedzieć że e, jest tylko powiedzmy Malutki procent tych materiałów, które naprawdę są warte obejrzenia, a cała reszta troszkę tuleje jakością. Ja rozumiem, że to jest początek i, i potrzeba jakby rozwinięcia się, pod, podciągnięcia tych mniej słabszych twórców tak naprawdę przez tych lepszych. Mhm. No ale to już chyba mamy koniec lutego i to nadal wygląda ciągle tak samo, czyli osoby, osoby które naprawdę umieją w YouTube'a umieją to nie tylko zmontować, ale także po prostu dobrze przedstawić się przed kamerą odpowiednio, w odpowiedni sposób. Tak. Jest ta druga część, która jest dużo, dużo gorsza, i aż po prostu nie chcę się tego, tego oglądać. No nadal subskrybuję substru i mogę tutaj pogratulować przede wszystkim Tomkowi Pieniakowi i, i Zdanowi, pomimo wszystko, że Zdan na początku miał małą wtopę z, z jednym filmem, tak Tomek Pieniak nadal moim zdaniem brawa za, za to, co, co robi, bo to się aż chce oglądać po prostu. Mhm. E, tak, ja w ogóle też zauważyłem e, Piotrze, że coraz mniej jest tych e, materiałów że kiedyś tam, pamiętam, dwa czy trzy filmy nawet e, dziennie, teraz, teraz jest jeden i już nie ma takiej rozpiski jak kiedyś a to było akurat bardzo fajne e, strona wizualna jest e, bardzo dobrze zrobiona mhm nawet ta muzyka no, trochę mi się tak kojarzy z na jakiś style albo coś takiego, te logo i to Ja wszystko, nie chcę mimo... nic mówić, ale ta, ta, no, no. ta muzyczka, która jest, to jest jakby e, jedna z defaultowych muzyczek, które są w iMovie Aha, aha, aha, aha. no, no okej okay. więc tak czy siak to wszystko od strony technicznej wygląda bardzo dobrze i bardzo profesjonalnie, jednak z tą zawartością no, jest różnie, no. no czasami na tych streamach oczekuję no, jakiejś takiej dobrej wiedzy na temat tego, co się mniej więcej ogrywa, do czego to można porównać i tak dalej, i tak dalej, no czasami często tego nie dostrzegam. Ja myślę, że chłopaki są w sumie na bardzo dobrej drodze, żeby, żeby coś z tym zrobić, żeby, żeby to szło, ale myślę, że muszą ogarnąć tą właśnie pracę przed kamerą, to co właśnie mówiłeś, bo to, że ktoś ma wiedzę, to nie znaczy, że umie się z nią podzielić i myślę, że tutaj jest problem. Ale projekt jak, na, jak najbardziej ciekawy, fajny pomysł, Zupełnie mało jest takich tego typu dobrych rzeczy, więc więc tu, tu mogą się wybić, bo no kolejny no, nowy podcast to, to jest tru, już, już już rynek jest stosunkowo nasycony. więc, więc myślę, że akurat yy, yy, taki taka forma jakby projektu tylko z filmikami, jest dosyć ciekawą sprawą, więc ja im życzę jak najbardziej powodzenia. Ty też, Tomku, życzysz im wszystkiego najlepszego? Tak, no właśnie ja chciałbym coś od siebie dodać, bo, bo miałem przyjemność nagrywać, e, raczej streamować parę gier pod szyldem właśnie Ekipa Gra. E, ja nawet z tobą to Dokładnie, go... dokładnie. Tylko, że mm, chciałem powiedzieć, dlaczego ja już tam, dlaczego już mnie tam nie zobaczycie. Po prostu powód jest banalny. Robienie filmików na YouTube, czy coś do, o, dookoła YouTube'a. To jest taki ogrom pracy, to jest tyle trzeba poświęcić czasu, że naprawdę ludzie, którzy hejtują te filmiki w komentarzach, że jakoś tandetna, że tego się nie da oglądać i tak dalej, i tak dalej, nie mają najmniejszego pojęcia, ile, ile pracy zostało włożone, żeby ten filmik w ogóle się pojawił na YouTubie. Eee, I mnie to po prostu przerosło. Ja, ja miałem tam jeden materiał, który w końcu nie pojawił się na YouTubie, ponieważ no, był był tandetny w porównaniu do tego, co, robią, co robi reszta, a spędziłem nad tym materiałem prawie 5 godzin, żeby 10-minutowy filmik skręcić, więc, więc jak dla mnie w tym momencie, no niestety tyle czasu nie mam i chciałbym bardzo podziękować za taką możliwość, że w ogóle mogłem się sprawdzić w takim projekcie. Kto nie. wie, może kiedyś jeszcze tam coś puszczę swojego. Ogólnie bardzo fajne, merytoryczne są te tematy. Myślę, że, że, że dużo ludzi tak Ogólnie czegoś takiego na YouTubie polskim nie ma, tak, jeżeli chodzi o, o te materiały, no to naprawdę trzeba usiąść, posłuchać i jednych to odstrasza, innych to przyciąga, więc ja trzymam kciuki jak najbardziej, bo... Znaczy... bo... Wiesz, tą w zależności od materiałów, bo ja, ja nie mówię, że tam są, ym, znaczy, są dobre materiały i są też gorsze materiały, tak? Tak samo u nas mamy lepsze odcinki i bardzo dobre odcinki, więc to, to troszeczkę inaczej jest, nie? No, dokładnie, więc... dokładnie, ale jedno co trzeba przyznać, że, że naprawdę tam jest masa pracy włożona i, i za to jak najbardziej trzymam kciuki, żeby to się rozwijało, tak? No tyle w sumie ode mnie. Tak, tylko żeby nie skończyli jak polski IGN. Mm. IGN okej, okay. dobra, więc słuchajcie to chciałem o ekipie że powiedzieć, ciekawy projekt, sprawdźcie sobie, słuchacze może może się zainteresujecie, może może zostaniecie z nimi na dłużej a my jedziemy dalej, my jedziemy dalej, mamy mamy sprzedaż, mamy sprzedaż gier słuchajcie, miałem problem ze znalezieniem sprzedaży, więc ja sprzedaż z największego sklepu w UK, czyli z gama więc jedziemy pierwsze miejsce, nowy Far Cry Primal, drugie miejsce Plants vs. Zombie, druga część Eee, trzecie F Fallout 4 czwarte nowe Call of Duty Black Ops 3 piąty jest Just Cows 3 szósty nowe Assassin's Creed Syndicate eee, siódmy to jest nowe Naruto shipuden, Storm 4, bodajże jakiś dziwny tytuł. Ósme, Rainbow Six Siege, dziewiąty Battlefront i ostatnie miejsce 10 W sumie dziwię się, że dziesiąte, dopiero FIFA 16. No słuchajcie, sprzedaż jak jest, każdy widzi Far Cry, mamy, mamy premierę Far Crya. No, ta zdania ta, ta są podzielone. Tak naprawdę, ja, ja no. się tutaj nie dziwię, że to jest na pierwszym Nie, miejsce. Ja, ja tak samo, no no. Ta gra uh, może jest w miarę dobrze, tak jak niektórzy mówią, a może jest zła? się, jest to premiera, więc myślę, że tak. za tam tydzień, dwa to przeskoczę sobie na gdzieś tam czwarte, piąte miejsce, bo mhm. wyjdą nowe rzeczy. Tak, tak. tak. Fajnie, że Fallout jest w pierwszej trójce i mój Rainbow Six w ósme miejsce, super. Syndicate, dalej ludzie grają szóste miejsce. Więc słuchajcie, na no sprzedaż jest w miarę taka normalna, zaraz jakieś większe premiery w marcu The Division. No to The Division no, to na pewno będzie miało pierwsze miejsce i wydaje mi się przez dłuższy, dłuższy, na, na pewno dłuższy czas. Więc to zobaczymy. Więc myślę, że ze sprzedażą to tyle. Jedziemy, słuchajcie, jedziemy do naszego w takim razie głównego tematu. Tomek fajnie go opisał, bo opisał co by może spierdolić. Eee, a może co, co Ubi może zrobić, aby spierdolić division, więc z, z, zastanowimy się, czy da radę e, to zrobić, więc jedziemy Tomku, e, Może ty zacznij. Tak, ogólnie taki pomysł na temat wpadł e, z tego powodu, ponieważ no, ogólnie gra naprawdę jest konkretna i gra się w nią w super. Tam, no, powiedzmy sobie mniej więcej wszystko działa. Ogólnie z Krystianem graliśmy. Krystianowi też, e, też się to spodobało z tego, co, co na streamie e, słyszałem. Ale ja się tak zaczynam zastanawiać, no bo to jest w końcu Ubisoft, tak? O, oni mają talent do tego, żeby ładnie zapowiadająca się gra okazała się koszmarem, tak? Mieliśmy przykład na przykład po Unity, mieliśmy przykład po Decru, yy, więc usiądźmy na chwilkę i zastanówmy się co tutaj oni mogą zrobić, no ja sobie parę rzeczy zapisałem i pierwsze co może się stać złego z tą grą to serwery jeżeli coś się stanie na premierę gry ze serwerami i dołączanie rozłączanie, będzie działać tragicznie to to będzie bardzo duży taki no pierwszy gwóźdź do trumny dla tej gry, a wszyscy wiemy że Ubisoft tak za bardzo nie umie w te serwery zresztą Christian, ty tam mówiłeś o, o Rainbow Sixie jak to, to wyglądało, wydali teraz pacze teraz to, to działa. Mhm. Ogólnie tak, graliśmy tak, tak. w bety i tam wszystko działało, tak? Tam wszystko było ładne, szybko się dołączało, nie było żadnych lagów, ale co się stanie, jak my wszyscy zaczniemy się w to bawić? A sukces ta gra na pewno o, o, o... Osiągnie, osiągnie, tak? To 7 tak. chyba milionów ludzi zagrało w betę z tego, co wiem, czy... czy 6,4 czy, czy 6, proces... dokładnie. Tak. E, więc słuchajcie, Tomku, ja jeszcze powiem dwie rzeczy na temat... Yy... The Division, więc a, a propos tych serwerów więc pierwsza sprawa, fakt faktem że na przykład e, w Unity e, ten tryb kooperacji to była porażka tam nie dało się, bardzo często nie dało się dołączyć, nie dało się grać on tam nic nie wyszukał, wysz albo jak wyszukał to były takie lagi, że nie dało się grać ale wiemy, że tam silnik był spieprzony dosyć ostro. Oczywiście ten kod sieciowy może w jakiś sposób też, więc może to być jeden scenariusz. Drugi scenariusz to może być tak, jak masz tą betę, tak? 7, 7 milionów osób, ja nie słyszałem, żeby był jakiś problem z tą betą. Wiem, że zawiesili tą betę w przeciągu jednego dnia na parę godzin, ale wie, wiem też od wszystkich, że w tą betę grało się dobrze, ale nie wydaje mi się, żeby grało w pełną wersję tyle ludzi, ile w betę. Więc y, wydaje mi się, że wszystko wskazuje na to, że dadzą radę, no zobaczymy jak będą te duże świate, jak wszystko to będzie otwarte, jak y, wiadomo to, y, będzie więcej możliwości to może to się w pewnym momencie coś posypać. Na razie wygląda to stosunkowo obiecująco, zobacz, że tak jak zapowiadali The Division, tak? Jak chodziłeś sobie po mieście, to miałeś, miałeś widzieć też przeciwników, tak? Teraz nie widzisz tych, tych swoich tam, znaczy tych przeciwników w sensie że graczy już tego nie widzisz, tak? Z pewnością jest to spowodowane tym, żeby to serwery wytrzymały, tak, więc, więc myślę, że idą w dobrym kierunku, wiedzą, co mają z tym zrobić i po becie wydaje się, że serwery wytrzymają, więc myślę, że to nie jest rzecz, którą mogą spieprzyć. Chyba musimy poszukać czegoś innego. No, a co sądzicie o... o, o bo to też się o to obawiam, że będzie z, na przykład sezon pasa, który już jest zapowiedziany, e, że w tym sezon pasie będą same skórki do broni, ciuszki, wiecie, taki abonament na TK Maxa, nie? To ja jestem tego pewien, że tak będzie. Tylko trochę się boję tej ceny. Nie wiem, czy widzieliście w ogóle cenę tych Season Passów. Nie, nie, nie. nie? To ja Wam mogę powiedzieć, że już na samym PC tam w WE jest cena podana i kosztuje, uwaga, uwaga, uwaga, 140 zł. Wiesz, za różowy pistolecik albo, wiesz, za czapkę z pomponem. Nie? Mm. Tego, to ja, ja mówię, ale... to jest na PC, na którym season pasy zawsze są tańsze niż, niż u nas na, na konsolach, nie? No to na konsoli będzie 200 zł, ale e, zobaczcie, zwróćcie jeszcze jedną uwagę, bo e, Ubisoft wydał wcześniej tego Rainbow Six Siege'a, ja mam pogrę. I tam jest ta sama opcja. Mapy są za darmo. Klasy postaci trzeba ostro farmić, ale też możesz je mieć za darmo. A season pass daje ci właśnie skórki do wszystkich tych broni i ewentualnie szybciej odblokujesz sobie te postacie. Więc pójdą pewnie w ten sam kierunek, że wszystko mapy, wszystko, wszystko, cała zawartość w grze będzie będzie darmowa, ale ale na przykład dodatkowe pistolety, może umiejętności będą jakieś tam płatne, albo albo bardziej płatne i, i trzeba będzie po prostu farmić. Albo albo po prostu można, będzie można sobie go to kupić. I to jest moim zdaniem bardzo fajna sprawa, bo zauważyłem właśnie, że coraz więcej osób odchodzi od tego Season Passa. Zobaczcie w battlefrontie Dalej dalej ja mam e, darmowe mapy dochodzą do Battlefronta, do Star Warsów, gdzie jest też Season Pass, więc e, myślę, myślę właśnie, że tutaj twórcy powinni odchodzić od, od, od tych Season Passów, bo to dzieli graczy, tak? Ty masz Season Passa, na przykład w battle, e, miałem problem z, z Battlefrontem, ty 4 ja nie miałem pre premiuma, mój kolega miał. No i co? No i, i połowy map od razu on mówi, o Boże, no nie możesz grać ze mną, bo nie masz premiuma. Ja mówię, no mogę, no pogramy w stare mapy. No ale stare mapy, już, już tyle grałem. No i, i, to, i to dzieli graczy, więc tutaj będzie trochę inna opcja. W sumie masz trochę racji, ale no ja na przykład jakim bo zastanawiam się, żeby wykupić taki sezon pas do tej gry, bo bo zamierzam w to mm -hmm. troszeczkę sobie pograć, oczywiście na, na bronie, znaczy, czyli max pass. No, no właśnie no. ja bym chciał, żeby ta przepustka sezonowa wyglądała w ten sposób, że dostajemy co jakiś czas dodatkowe dzielnice, tak? Każdy e, każ, każda ze swoim własnym gangiem i misjami, wiecie, jakiś ekskluzywny przedmiot na końcu, jakieś misje dające dokładnie, wiesz, e, dokładniejszy wgląd w kulisy tego całego ataku, jaki tam był, jeżeli chodzi o fabułę. Wiecie, do każdej dzielnicy jakiś filmik wprowadzający jak, nie wiem czy widzieliście na YouTubie został filmik chyba pięcio epiz pięć epizodów, który, który nakreśla zarys fabuły w The Division, tak? Pokazuje co mhm. się działo parę godzin przed. I ja bym naprawdę się nie pogniewał, jakbym wykupił przepustkę sezonową i co jakiś czas, co parę miesięcy bym dostawał właśnie taką konkretną zawartość i że, że czułbym po prostu, że wydałem na coś pieniądze. A jeżeli to ma być za darmo i ja za przepustkę sezonową zapłacę ileś tam złotych, aby będę dostawać wiecie, no, nowe pończochy albo jakieś tam rękawiczki no to no to, to troszeczkę mnie zaniepokoi no. a wydaje mi się, że w tej grze e, będzie ta przepustka sezonowa jednak potrzebna no, żeby, wiem, żeby, żeby, miałeś... tak 100%, żeby tak 100% z tej gry wyciągnąć, tak bez żadnych hmm. ograniczeń, a właśnie takie doświadczenie chcę uzyskać tym razem no widzisz, no, to masz ja mam coś powiązanego tak naprawdę trochę z Season Passem, czyli, czyli mikropłatności, które, których się boję, jak cholera. W każdej grze dużej, z którą i tak muszę zapłacić, boję się o, o mikropłatności. A to mi właśnie kolejny punkt widziałeś, bo to, to też mam zapisane. Masz zapisane. Masz no, Ja się boję, że to będzie powiązane z Season Passem, czyli że osoba, która kupi Season Passa dostanie ileś tam tych różnych dupereli jakby w cenie. nie? E Zarazem, ty, żeby mieć, nie wiem, ten sam, e, jedna rzecz, to tą, to, tą samą czapeczkę, nie wiem, kurteczkę i tak dalej, mm, musisz, będziesz musiał zapłacić. E, to druga rzecz, boję się obronie. E, a, czyli, że, nie wiem, ktoś chce kupi mm, za 150 zł ileś tam odpowiednich tych, e, tej, tej odpowiedniej waluty w The Division i, i sobie będzie mógł kupić dużo lepszą broń niż, niż ja, ja mam, nie? I Ale tak, mógł... na pewno tak będzie, bo, no bo płatne malowania, płatne ciuszny, ciuszki, płatny ekwipunek, mikrotransakcje, no to już zresztą było w Unity, tak? Otwieranie, otwieranie skrzynek za prawdziwe pieniądze. To jest błąd przy tej, że bardzo duży z tego względu, że ona dość mocno będzie stawiać na pewien sposób PvP później w tym dardzonie. Chyba, że w dardzonie nie będzie mikropłatności. To wtedy miałbym pewność, że, że to nie zostanie spieprzone, bo w Sindlu to sobie może być. Chcesz sobie dopłacić, też szybciej sobie wylewelować spoto, nie? Ale w Dardzonie. No. wiecie, jakby to mogli bardzo łatwo zadowolić. Ogólnie, słuchajcie, takie wiecie rzeczy jak jakieś legendarne malowania na broń, tak, jakiś ekwipunek, ubranka, bo w sumie to jest największy potencjał na takie różne rzeczy. Żebyśmy po prostu mogli dostawać, spełniając jakieś konkretne wytyczne, które będą automatycznie dla innych graczy w grze takim jednoznacznym sygnałem ej, patrzcie, tam idzie kozak, którego lepiej nie zaczepiać, bo na przykład dostał ten karabin za... Za brak, za brak zgonu podczas rajdu wiecie, na najwyższym poziomie albo za zabicie na przykład 10 tysięcy NPCów jedną bronią i wiecie takie, takie, takie rzeczy, które będą się odbywać ala la pucharki, a la achievementy yy, gdzie będziemy mogli że zobaczyć że naprawdę ten gościu coś osiągnął tak? no, na takie coś bym się nie pogniewał mhm. ja jeszcze chciałbym em, powiedzieć wam jak to mniej więcej wygląda w Sidżu w tym Rainbow Sixie, bo tam wyobraźcie sobie, że macie jeden model broni. Do tej broni możecie dokupować różne pierdoły, oczywiście za jakiś tam karcz, który dostajecie w grze i ewentualnie możecie za prawdziwe pieniądze, wi wiadomo. I wyobraźcie sobie, że macie, dajmy na to, 7, 7 różnych malowań do jednej broni, w tym dwie możecie kupić w grze, a pięć musicie, możecie kupić tylko i wyłącznie za prawdziwe pieniądze. Więc grają teraz, spędzają setki godzin, nie kupicie tego. I sprawa, sprawa jest bardzo podobna, znaczy może nie bardzo podobna, tylko jest ciekawa opcja z tymi postaciami, bo dostajecie dwie dodatkowe postacie, postaci, i w sumie, żeby odblokować jedną postać, to dajmy na to, musicie spędzić z grą w przybliżeniu około 20-30 godzin i przez ten czas dobędziecie tyle pieniędzy, że możecie odblokować jedną postać. Jeżeli kupicie Season Passa, to zrobicie to dajmy na to dwa razy, trzy razy, albo cztery razy szybciej, no ale i tak musicie trochę pograć, żeby też się odblokować. Więc mniej więcej tak to wygląda, to daje Season Pass w poprzednim dziele Toma Kensiego, dajmy na to. Więc myślę, że tu może być też podobnie, że niektórych rzeczy w ogóle nie kupicie, jak nie będziecie mieli Season Passa, i tych punktów nawalonych tych takich z prawdziwej gotówki tak jakby i, i to może być podobna sytuacja no ale, ale słuchajcie no nie ma się co dziwić no to jest jednak MMO tak nie pamiętam czy w Destiny no nie no w Destiny to nie bo w, De, w Destiny to e, był drop i w sumie to też jest drop więc broni raczej tak, tak jakby chyba że będą jakieś sklepy w które będzie można kupić za prawdziwe pieniądze bronie znaczy, no, to, wiesz, to może być to, no? że malowania ubranka czysty, tylko wygląd, niech tam nawet sobie za prawdziwą gotówkę ustalą, tak? No to. to no, no, no. Zresztą już w wielu grach takie coś się sprawdzało, że ludzie kupowali sobie jakieś specjalne stroje, za prawdziwą gotówkę. Ale wszystko, co ma jakikolwiek wpływ na gameplay, na to, jak my będziemy sobie radzić z innymi graczami. Wszystko, co już wchodzi pod statystykę, niech to będzie możliwe do odblokowania podczas gry bez żadnych, jakichkolwiek transakcji. Tak? Jeżeli tego nie zrobią albo zrobią na odwrót, no to no tu to, to wybijam drugi głuś, nie? bo kurczę, no, to jest Ubisoft, może się wszystko wydarzyć. No, poczują, że, że wracają na dobry tor i nagle, wiesz... Mm -hmm. No tak, tak, tak. Dobra, więc możemy, no czy myślę, że w, ty, w tej grze wiem jak to wszystko, w sumie wie, wiemy jak to wszystko będzie wyglądało, więc myślę, że mit, mit, mikrotransakcje nie, nie, nie zawalą nam tej gry aż w jakiś tam mocny sposób, nie wydaje mi się. Tu raczej będzie to też dobrze przebiegało. Co, coś jeszcze tam kumasz no, takiego? oczywiście już już już jedną rzecz spierdzielili. oczywiście to że nie można wymieniać się ekwipunkiem z no innymi tak, graczami tak, tak. Tak, tak, tak, tak no to jest, to jest no. dla mnie masakra bo z jednej strony rozumiem ich jako jako deweloperów którzy starają się zbalansować swój wiecie swoją grę i z, żeby nie było takich sytuacji że na przykład gracz który dopiero wszedł do gry ma tam drugi poziom a jakiś kolega jego, wiecie, kolesiostwo i te sprawy daje mu jakiś legendarny karabin i ten, wiecie, łatwo kosi innych graczy w player versus player, tak? Ale z drugiej strony były, są i przykłady gier, które bardzo fajnie rozwiązały taką wymianę ekwipunkiem albo chociażby sklep, taki gdzie można wystawiać po prostu swoje przedmioty, tak? Wiąże mm -hmm. to się właśnie, już powiedziałem, że z tym ryzykiem, że będzie kolesiostwo, ale... Po, po jakimś czasie znikną takie oferty, wiecie, standardowy pistolet za ileś tam powiedzmy 100 tysięcy dolarów, jakiś wiecie haczyk dla jakichś nowych graczy, co nie wiedzą co to jest i wiesz, łatwe łatwe pieniądze. Ale z czasem takie coś by się unormowało i myślę, że taki wewnętrzny sklepik między graczami to by naprawdę dużo pikanterii do tej grze. Nie wiem, jak wy hmm. na to patrzycie? Bo wymiana ekwipunkiem jak dla mnie z innymi graczami to powinien być standard, tak? To powinno no, być o, to od pierwszego Abyś... dnia. A ja mam pomysł, jak to rozwiązać. W prosty sposób, żeby balans nam się nie zepsuł, a zarazem żebyśmy nadal mieli e, naprawdę nie, całkiem fajną gierkę. Pomysł jest prosty. Zwykły, zwykły action house. E, to dałoby nam jedną rzecz. Ominęlibyśmy jakby te mikrotransakcje w pewien sposób, bo... Jeżeli ktoś chce, to wybije ileś tam gości, uzbiera sobie tą wirtualną czasę i sobie kupi sprzęt z aukcji, który jest dużo, dużo fajniejszy. Dodatkowo to jest taki ukryty motyw, żeby, żeby właśnie kolesiostwo nam się nie, nie rozprzestrzeniło, bo trzeba będzie jakby trochę sobie pofarmić i, i, wbić, tak, tak, i wbić poziom, żeby, żeby z danego sprzętu, nie dość, korzystać, a druga, rzecz trzeba mieć właśnie na niego pieniądze, nie? Jeszcze, ale tylko e, zwróćcie jeszcze uwagę, Piotrze, że ewentualnie, e, jakby coś takiego było, to byłaby na pewno możliwość dokupienia tej wirtualnej gotówki za prawdziwą gotówkę. No tak, no ale to wiesz, to, tutaj w, t, w tym momencie te mikrotransakcje, czy tam właśnie w taki sposób dokupowania wirtualnej waluty, nie będzie specjalnie mm, uderzać w tych graczy, którzy... Jednak będą chcieli sobie normalnie podrać za darmo, ze względu na to, że nawet jeżeli to kupi sobie gdzieś tam na aukcji i, i za, za prawdziwą gotówkę, mhm. to i tak te przedmioty na przykład można by dodatkowo dodać im jakąś flagę, że musisz wykonać jakiś odpowiedni Quest, żeby w ogóle Archon House działał. O, no tak. To jest po to pomysł, żeby właśnie żeby mieć w ogóle House, to musisz e, wcześniej jakiś kawałek gry w ogóle przejść, żeby do niej przejść. dojść. No tak, tak, tak. I to, to nie było głupie. Ja w ogóle jeszcze zastanawiam się, jak myślicie, że, znaczy wydaje mi się, że nie, ale, ale czy jeżeli nawet nie ma takiej wymiany przedmiotów z innymi graczami, to czy jest możliwość wymiany przedmiotów między swoimi postaciami przynajmniej? Jakaś skrzynka jak w Diablu albo coś takiego? Orientujecie się? Czy coś takiego jest? Chyba, wydaje mi się, że nie. No właśnie się zastanawiam, czy ten statnie będzie tak działał. Nie, A, albo. Nie, nie wiadomo tak naprawdę, bo z, y, ja podczas bety nie, nie próbowałem tworzyć nowej postaci. Chyba nikt nie próbował. Wszyscy drali na, na jednej i tej samej. Mhm. Tak. No. I w ogóle nawet nie wiadomo, jak to będzie działać też później, czy w ogóle będzie opcja jakby grania dwoma postaciami i przyłączania się pomiędzy nimi, bo nic o tym nie wiadomo no nie, nie, nie, nie, nie. no to w, to w sumie już, już niedługo przekonamy się na własnej skórze Tamku więc tutaj powiem Ci, że nie jest to fajna opcja i powinno to być, ja słyszałem że w przeszłych paczach się taka opcja pojawi, i będzie można się wymieniać przedmiotami, ale ile w tym prawdy to nie wiem zobaczymy Myślę, że wcześniej czy później nam wszystko się to pojawi i, i będziemy mieli taką możliwość. Eee, no, więc e, możesz Tomku mówić, e, co tam dalej. No, ja się też boję o kolejną rzecz, bo znaczy w sumie to już teraz e, nie jest obawą, bo, bo widzieliśmy, że ta otwarta beta dla wszystkich nawet tam troszeczkę grafikę podciągnęła, ale się obawiałem, że po prostu jak wyjdzie pełna wersja gry, to będziemy mieli kolejny downgrade, e, bo co jak co, ale w becie tak naprawdę mieliśmy dostępną no. Jedną czwartą całej gry, tak? I całej mapy, całej powierzchni, po której mogliśmy się poruszać, a, a tobie już konsola zaczynała buczeć, jak mówiłeś. O, powiem więc ostro. Ostro, więc obrysek będziesz no? miał całą, całą grę dostępną, wszystko wymodelowane i no boję się troszeczkę, że pójdzie grafika w dół, albo jakieś rzeczy powycinają, jak na przykład to, że wiesz, strzelasz w mur i wypadają cegły, bo to są takie smaczki, które, które naprawdę do, dużo dodają tej gry, tej grze. A mogą być łatwo wycięte, żeby zaoszczędzić, wiesz, na, na, na mocy, tak? Więc boję się o kolejny downgrade. Ja ci powiem, że jeżeli beta zajmowała 21 giga, to ja, ja nie wiem, ile pełna wersja będzie zajmowała, ale, bo obawiam się, że może być to około powyżej 50, a za pół roku to ta gra może z 70 albo z 80 giga. Zajmowała. A wiecie, co ja wam zaraz w sumie to jest ile... standard już teraz, tak? A gry, ja wam powiem, ta, powiem tyle zajmuje. No, chciałbym Ci powiedzieć, że Lord of the Fallen go zajmuje 8 giga. No, no to, jest, wiesz, to jest to jest tak, jak Ale, ale ta Kalara że... na przykład zajmowała 20. No tak, ale słuchajcie, gry teraz zajmują tak około 20 giga. Pira ze drzwi od plus minus 10 giga, tak? Ale ja tutaj mam Betę, która zajmuje 22 gdzie sam mówi, że jest tylko jedna czwarta gry. Więc o Jezusie, to będzie naprawdę mocarny tytuł, jeśli chodzi o nasze dyski. Ja już i tak miejsca nie mam. A jeszcze jak pomyślisz sobie, że za pół roku widzą jakieś dodatki do tego do Division czy coś i ja, ja o, właśnie tego się A też dobra, obawiam, Division, że... Uwaga, no? uwaga, uwaga. Z tego co widzę, na, patrzę na Xbox One. Waży 32,29 lira. Ciekawe, czy coś się jeszcze będzie ściągało później. Albo aktualizacje, albo... to co, według albo... mnie to co mieliśmy w becie, to była większość gry, jeżeli chodzi o, o asety. Bo ja tak połaziłem hmm. i patrzyłem, to przecież nie dałoby się dać... Jednej, czwartej gry, i żeby to po prostu działało, a tym bardziej, że. Nie, no, tak, jak tak, się dochodziło tak, do tak. pewnych obiektów, no to było widać, że niby dalej nie możemy, ale było je widać gdzieś tam w dali, coś tam jest. No, no, nie, no to, to, to może tak. Może w sumie tak. rację masz tutaj, to. Ja ten, ja jeszcze w ogóle wam powiem, że ostatnio, jak w Battlefroncie taki to off-topic, że jak w Battlefroncie ostatnio miałem aktualizację, do której dodawali normalnie do aktualizacji dodatkową mapę, to 4,5 giga, nie? i to była taka aktualizacja, która zajmowała 4,5 gra, bo w niej była mapa i takiej aktualizacji na przykład w The Division może być bardzo dużo, to jest duży świat, tu na pewno będą patche do 1.15 czy 1.20 i to jeszcze może i w tym roku, bo będą na pewno, na pewno często aktualizować tą grę, bo to jednak jest MMO, więc ten tytuł może nam urosnąć bardzo dużo. Zobaczymy jak w praniu będzie. Jeszcze, jeszcze właśnie jestem ciekaw, czy to będzie wyglądało tak jak w The Division, że na przykład za w na to... Przepraszam, w Destiny, dobrze Tomku, jeżeli poprawiłeś, że na przykład wyjdzie pierwszy dodatek, tak jak w Destiny miał miejsce, wyjdzie pierwszy dodatek do The Division jeżeli go nie ściągniesz, to w sumie już ten tytuł możesz sobie odpuścić. Jeżeli go nie kupisz, to w sumie już możesz go odpuścić, bo nie ma sensu grać w tego typu grę, jeśli nie kupisz tego dodatku. Przypominam, że w The Division, może w Destiny, gra wychodziła we wrześniu, na ko już w grudniu albo w styczniu był nowy dodatek. Jeżeli go nie ściągnęłeś to już średnio było, to już średnio było na No wtedy no, wiarę... nie, to nie, to, to, z tym dodatkiem w Destiny to były takie Ja z tego co pamiętam, że jedna rzecz to nie miałeś dostępu do rajdów, które, które były, ale co ciekawe tak. e, gra w, w pewien sposób e, wymuszała od ciebie wykupienie dodatku, e, nawet nie ze względu na rajdy. Nie, tylko w zwykłych zonach, na przykład pewne obiekty się po prostu nie pojawiały. No, no, dlatego, właśnie... to, dlatego to, jest to, co mówię, że no do, do, takiej gry przepustka sezonowa to, to, musi być wykupiona, tak czy inaczej. No, no, tylko, że, tylko, że wiesz, kupujesz produkt, dajmy na to, kupujesz w marcu produkt, jeżeli w czerwcu już nie kupisz do, do, dodatku do niego, a przecież, hej, hej, a ja trzy miesiące temu dałem 200, 250, co za tą grę, to już po trzech miesiącach musisz kupić kolejną mam, kolejny dodatek, bo jak nie, no to, no to już już będzie średnio grać, bo już inni ma, z dodatkiem są już od Ciebie dużo lepsi. i jest No i zresztą nie możesz wchodzić do połowy lokacji, więc to może być średnie. I właśnie czegoś takiego się obawiam. Te dodatki mogą być, one mogą być, że tak powiem obowiązkowe, tak jak mamy w WoWie, czy w innych tego typu grach, ale co roku, tak? a nie co 3 miesiące musi być coś innego, bo w takim razie, jeżeli ja kupuję gry za 250 zł, to ona ma mi wystarczyć na... Na, dajmy na to na rok i na tym samym poziomie co inni gracze, bez żadnej faworyzacji. Jeżeli jeżeli chcą tak, to nie wiem, no, nie, nie gra kosztuje... E, no nie wiem, no, dla mnie taki season pass powinien być, jeżeli tutaj w standardzie, to w standardzie, ale ale niech to tak nie będzie, że ja za, za 3 miesiące teraz muszę kupić za 150 zł e, season pass, no, no bo inaczej nie ma sensu grać. No. No i, to, I tego się trochę obawiam. No i to jest właśnie bardzo też ciekawe, jak będzie wyglądać endgame te, te, tego Division. O, bo, dokładnie. No. Bo jeżeli... Po, powiedzmy sobie, przysiądziesz do gry, skończysz warstwę fabularną, pokończysz w czterech graczy te strajki, raidy, misje, nie wiadomo jak to się będzie nazywać, jeżeli pójdziesz na arenę Dark Zona i, i tam już no, po prostu będziesz kozakiem, to co będziesz dalej robić? Ja myślę, że po paru miesiącach, jeżeli oni nowej zawartości nie będą dodawać, no to e, będzie strasznie źle, strasznie źle. Zobaczymy jeszcze ile, wiesz... Endgame, endgamem, ale zobaczymy, ile czasu jeszcze e, będzie trwało to, zanim dojdziemy do tego endgame'u. Zobaczymy, jak to wszystko zróżnicowane będzie, jak te dzielnice będą zróżnicowane. Czy ja będę musiał 10 razy chodzić na tego samego stworka, żeby odblokować sobie, nie wiem, e, nie wiem tłumik do broni. Bo tutaj się załamie w tym momencie. Tu wydaje się wszystko bardziej takie obiecujące, fajniejsze. E, no, no, zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie podzieli losu Destiny. I w sumie sporo wskazuje na to, że nie podzieli, więc ja tutaj, jeżeli chodzi o to, to jest tam dobrej myśli. No właśnie powiedziałeś też o, o tych magazynkach, tłumikach i innych rzeczy, to ja też się obawiam, że m, będzie bardzo dużo różnych modeli broni, tak, będą jakieś karabiny, pistolety, szotgane, jakieś tam, wiecie, karabiny myśliwskie, jakieś inne tam różne wygibasy, e, tylko... To wszystko będzie strzelać tak samo, to wszystko będzie wyglądać tak samo, to nie będzie różnorodności pomiędzy tym, to, co trzymasz w rękach i po prostu nie będzie ci się chciało czegoś nowego odblokowywać, bo znajdziesz swoją ulubioną broń i tyle. A wydaje mi się, że, że bardzo fajnym zabiegiem by było jakby rzeczywiście było parę modeli broni, no bo Jezus, to jest gra realistyczna i wiąże się z tym to, że no nie mogą powymyślać jakichś nierealistycznych, nieistniejących karabinów, wiecie, strzelających żelkami i inne takie sprawy. Ale na przykład nie, niech jakiś karabin, który dla jednego gracza będzie totalnie bezuży, bezużyteczny, bo na przykład będzie miał za duży, za duży recoil, że wiecie, za, du, za długi czas przeładowania będzie na broni i, i to nie będzie temu graczowi pasować, a z kolei drugiemu będzie to wręcz wymarzona broń. Tak? Ja bym chciał coś takiego, żeby, było, żeby nie było aż tak dużo broni tylko żeby była większa różnorodność pomiędzy nimi, żeby były większe różnice, tak? No tak, tak, tak, tak. I ta... Ech, tylko, że widzisz, Ech, na ogół te broni są takie same, jakbyś na przykład pograł sobie w no, gry z cyklu Tom Clancy, tak? Więc tego wszystk wszystkie tego typu gry no, no te bronie są w miarę w miarę takie same no mamy jakieś tam stamperki, mamy na to szutgany mamy właśnie różne karabiny czy mniejsze czy większe i tyle no z bazuką nie wiem czy ktoś będzie latał to by było dziwne jakby strzelało do no ale no różnie może być więc tutaj tutaj może być podobnie tomku znaczy... nie będzie no znaczy tylko ja nie... powiem że nie, nie będzie na pewno tak jak w Battlefroncie, nie to, to, to, to ci powiem bo tam wszystkie bronie są takie No same. dokładnie właśnie o to też mi chodziło tylko ja nie... Nie chciałbym, żeby, żeby była głupia pogoń, wiecie, za, za tym samym modelem M16, tylko że ten się różni, bo ma plus 2 do stabilizacji, a ten ma plus 6 do stabilizacji, tak? Ja bym chciał, żeby naprawdę była jakaś większa troszeczkę różnorodność, a jak już jesteśmy przy różnorodności, to co myślicie, co oni zrobią z tymi przeciwnikami? Bo oglądałem film na YouTubie, gdzie było rozgrywka graczy na 25 poziomie i było pół godziny zapis tego tego materiału i słuchajcie, oni dalej strzelają się z tymi samymi typami przeciwników tak z tymi gościami z e, miotaczami ognia z tymi, e, z tymi e, jak to teraz politycznie poprawnie, z afroamerykanami w kapturach i czapkami tak więc, więc ja jestem o, ciekaw, czy o, o, o. ile będzie różnych typów tych przeciwników, bo jeżeli będziemy mieli, wiecie, 3-4 typy no to ta gra się naprawdę znudzi szybciej niż się ją zdąży przejść, nie? No tak, ja, ja myślę, że po prostu yy, bossowie będą troszeczkę ci to w jakiś sposób no, czy znaczy poprawiam Ci całą tą sytuację, że, że będzie to troszeczkę inaczej wyglądało, no będzie słabo, no jeżeli będzie parę tylko takich znaczy, przeciwników, wiesz, no, no to będzie Z boss, ale zobacz, wystarczy, że ten, ten murzynek z czapką będzie na przykład w wariancie z tarczą, albo niech będzie miał jakąś mocniejszą kamizelkę, albo na przykład... No to już zupełnie to kto inny, to, to już wymieniasz to już pięć postaci. No właśnie, no rozumiesz, mi o to chodzi, ha. żeby był ten sam no, nie, model, nie, nie. model przeciwnika, tylko żeby on był modyfikowany w różne, wiesz, warianty, żeby De facto, no, są ludzie i nic innego nie wymyślą, no, nie postawią ci nagle jakiegoś potwora z kosmosu, bo to jest, wiecie, no, to, to, to jest, jesteśmy w realiach naszego świata, ale żeby była większa taka różnorodność tego, jak i wiecie, jakieś granatniki, żeby na bieżąco dostosowywać, dostosowywać swoją taktykę, i zachowanie do, do tych samych przeciwników, nie? Mhm. Ja, ja, tylko pałem, że zobaczy, Tomku, że taką rozprawę no, gramy w Nowym Jorku, tak? Więc, no niestety to nie jest taka różnorodność, jak dajmy na to w Destiny, gdzie sobie latałeś na różne te, te planety i sobie zwiedzałeś i w jednym miałeś bardziej pustynię, w drugim miałeś, nie wiem, nas, czy cokolwiek innego. No tutaj niestety nie. Tutaj jesteś cały czas w Nowym Jorku i to będzie brudny Nowy Jork, w którym po prostu jest syf i ty tam sobie chodzisz po tym syfie i, i, i, i pilnujesz tego wszystkiego, więc, tutaj wydaje mi się, że nawet wszystkie te dzielnice to wszystko będzie takie same, więc ja nie dziwię się, że może przeciwnicy też będą tacy sami, no no, wiesz mm, dziwne, żeby ci dali tutaj no nie wiem, no może jakąś dziewczynę, która do ciebie strzela, no, no można, można, można ja, ja myślę, że e, no no powiem ci tak, no po grach serii Tom Clancy, tak, no zawsze grasz z tymi terrorystami, więc jak ci terroryści wyglądają? No tak samo wyglądają, więc no to, to chyba będzie trzeba jednak przekonać, że ci ludzie mogą tak samo wyglądać, no bo po prostu gry z tej serii tak mają, no. Tak, tak mi się wydaje. No, Co, coś jeszcze Tomaszu tam masz? Ciekawego? Ja mam jeszcze ostatnią taką obawę o ten Dark no. Zone, ten piękny Dark Zone, który tyle emocji w każdym wyzwala, ale tak sobie o nim myślałem i stwierdziłem, że on się w sumie znudzi, bo tam się w kółko będzie robić to samo i żeby oni pomyśleli o normalnych, standardowych trybach multiplayer'a, ma, jak tak, Deathmatch Match, tak, czy tak, The tak, Flag, King tak. of the Hill, takie urozmaicenie, bo wszystko fajnie, Dark Zone jest kapitalny, kapitalnym pomysłem, ale nie wiem, czy, czy by mi się chciało cały czas grać, wiesz, nie chcący kogoś trafisz, będziesz od razu miał status renegata, wszyscy będą na ciebie polować i wiecie, to to może mieć dwa kije, tak? Tylko kij może mieć dwa końca tak naprawdę, więc niech nie zapomniał o standardowych trybach na multiplayer i w sumie więcej grzechów o tej grze nie pamiętam i czekam na 8 marca. W sumie nie wiem, co za debil wymyślił, że w Dzień Kobiet wydają grę, to co ja mam iść po tulipan i od razu grę kupić, czy jak, nie? <gry> no, więc dajesz kobiecie tulipana, a ty sobie opalałeś Nie, nie, nie, nie, nie. Konsolę, Wy no? w ogóle źle myślicie. Idziecie, kupujecie grę, dajecie ją w swojej e, drugiej połówce i mówicie kochanie e, Tutaj kupiłem sobie drę i od dzisiaj będę siedział tylko i wyłącznie w domu. <głos> Kobieta jest szczęśliwa, bo ma faceta, bo ma faceta ciągle w domu, a on sobie jest szczęśliwy, bo kupił sobie nową grę. Win-win. Ja mam nadzieję, no tak. ja mam nadzieję, że jakiś sklep podchwyci taki pomysł, wiesz, będą mieli 8 marca w sprzedaży róże za te, sto, za te 219 zł i division gratis. Jak przyjdziecie do domu, i wręczycie kwiatek, no to powiedzcie, przecież do, do kwiatka była gratis gra, no to przecież musiałem wziąć, nie? więc i dwie pieczenie no. na jednym ogniu mogłoby tak być ja jeszcze o tym, powiem o tym PvP wszystko właśnie na to tam wskazuje, że masz rację że faktycznie jeżeli to będzie tylko to co widzieliśmy w becie no to jeżeli chodzi o te PvP to trochę słabo ja w ogóle liczyłem tutaj na dobre PvP i ale nie wiem, bo nie doczytywałem czy coś tam się jeszcze pojawi w tym PvP czy nie, może może w bliższym czasie coś tam dodadzą ale pamiętajcie, że oceniamy grę taką jaka wychodzi, tak? Destiny się w pewien sposób rozwinęło i później było już coraz lepiej, tak? ale na początku to nie był dobry produkt. I tutaj też na początku chciałbym już mieć dobry, gotowy produkt. Zobaczymy, jak będzie. Wszystko wskazuje też na to, że PvP w The Division będzie gorsze, a Chodzenie po mieście będzie lepsze. W przeciwieństwie do Destiny, gdzie ja bardzo lubiłem PvP w Destiny, ale chodzenie na te, na te potworki mnie strasznie wkurzało, bo to to było to samo, więc e, zobaczymy, zobaczymy, wydaje się to wszystko odwrotnie, więc e, ciekawa sprawa, słuchajcie, jeszcze nie, już może przestaniemy jeździć troszeczkę tej grze i powiemy troszeczkę, może t, t, tak ogólnie o The Division, e, chciałbym się skupić troszeczkę na tej grafice. E, Piotrze, jak ta grafika Cię podobała ogólnie Dobra, w tej grze? Dobra, żebyście no. wszyscy wiedzieli, tak, ja na Xbox One, i to jest bardzo ważna informacja ze względu na to, że... Na PlayStation wygląda lepiej, że... lepiej tak. E, tak, dokładnie. Ze względu na to, że graficznie e, Xbox One e, jest najgorszą platformą dla, dla tej gry. E, ale co to można dobrego e, o tej grze tak naprawdę powiedzieć? Nie, ja się śmieję, bo na Xboxie ona też naprawdę przecudnie wygląda, bo grałem w Alfę, czy tam Betę też na Xboxie i no są malutkie różnice w porównaniu do czwórki, ale te obie platformy, na obu platformach naprawdę gra się super prezentuje. No tak, to prawda. Jeżeli chodzi o, o graficze na, na Xboxie, on jest naprawdę dobrze, a mówię to także z perspektywy osoby, która trochę na grafice się zna, trochę na modelach się zna i i wiem, że Ubisoft naprawdę włożył tutaj masę, masę godzin, żeby, żeby to naprawdę dobrze wyglądało. Są takie niewielkie różnice chyba tak naprawdę pomiędzy PlayStation 4, Xbox One, czyli jakiś troszkę zmniejszony draw distance, trochę zmieniona mgła. Nie wiem, jak to jest na PlayStation, ze względu na, jeżeli chodzi o efekty pogodowe, bo z tego, co słyszałem, jest różnie. Z tego, co, co wiem, najczęściej pada śnieg. A na Xboxie jest ciągła zmiana. Raz pada śnieg, chwilę później zaraz wychodzi słońce, później deszcz i to, to wygląda naprawdę dobrze. Tak czy siat graficznie i jeżeli chodzi o odlatkowania i tak dalej, nie ma żadnych problemów więc naprawdę jeżeli ktoś ma ochotę sobie zadrać i posiadać z to naprawdę nie bójcie się że będzie jakikolwiek problem tak więc to tyle, ja jeszcze tylko powiem że faktycznie to, to co Tomek wcześniej mówił że jak grałem w The Division to naprawdę moja konsola była tak głośna, ja nigdy przy żadnej grze nie miałem tak głośnej konsoli jak przy The Division więc to, to mnie trochę może zaniepokoiło, ale wierzę, że czwórka jest mniej awaryjna, dużo mniej awaryjna niż trójka, więc mo, może dla, dla mnie nawet, nie wiem, być głośna jak odkurzacz. I tak e, wal sobie na głośniki albo, albo na słuchawki i nie interesuje mnie to, ale, no ale tam, tam na pewno wykonuje się masa obliczeń, kiedy, kiedy odpalamy tą grę. E, tak. No, więc słuchajcie, no, The Division, e, Tomku, ty bierzesz na premierę, czy ty Piotrze tak samo wierzysz na premierę? A, tak, oczywiście że bierę na premierę. Ja, ja wam tylko powiem, że to co Tomek mi trochę powiedział, to dał mi tutaj do myślenia tym PvP, bo właśnie liczyłem tutaj na mocne PvP, ja jednak poczekam, zobaczę może po recenzjach, zobaczę jak z tym endgamem będzie, bo nie chcę się wpierdzielić tak jak w Destiny się wpierdzieliłem, więc ja daję czas tej grze i zobaczymy jak to będzie wyglądało bo no fajnie pograć tam 15-20 godzin a później tak możemy wiedzieć kurczę co mamy tutaj robić jak tu nie ma co robić w pfp nie pograsz bo cały czas jest to samo więc y daję na razie y czas i, i zobaczymy jak, jak ludzie będą recenzować to i wtedy może się bardziej zastanowię y no a więc tyle 8 marzec dzień kobiet słuchajcie idzie po kwiatek przy okazji wstąpcie do Media Martu i kupcie sobie grę y tak więc zamykamy chyba temat The Division, chłopaki, przechodzimy do naszych tematów growych. Tomek ogrywa bardzo dużo tytułów, więc Tomku, ty zacznij. No to może zacznę od najbardziej gorącego tytułu, a mowa tutaj o super Hot, o niezależnej strzelaninie w First Person Shooter, której koncept tak naprawdę powstał już w 2013 roku, a miał to miejsce na takiej imprezie, która się nazywała Seven Days FPS Challenge i to było na zasadzie stworzenia FPS-a właśnie w, te, w ciągu tych siedmiu dni i Polacy stworzyli bardzo fajny prototyp, który potem został udostępniony jako gra przeglądarkowa. Następnie, następnie cały pomysł trafił na Kickstartera i tam odniósł bardzo bardzo duży sukces. Taki duży sukces odniósł, że, że właśnie teraz możemy grać w tą grę. Jeszcze raz powtórzę super hot. Jest team Team odpowiedzialny za tą grę to jest, będzie to odkrywcze, ale jest to super hot team. E, jeśli ktoś e, jeśli ktoś nie wie, no to to jest, to jest kolejna polska gra, która podbija cały świat już. To jest kolejna po Wiedźminie, po Dying Light e, gra i gra jest dostępna ogólnie na PC-tach, na Macach i na Xbox One będzie dostępna później w tym roku i ogromnie cieszę się z tego powodu, gdyż po prostu moje dłonie są, nie są przyzwyczajone do klawiatury i myszki właśnie myślałem, że mi przerwiecie i zapytacie się przecież ty nie grasz na komputerze i tutaj sprytnie to ominęłem bo grę, grę miałem przyjemność grać na Macu, a wszyscy wiemy, że Mac to nie jest komputer, haha, udało się i teraz słuchajcie, no jak gra wygląda, każdy wie, pewnie każdy widział, ale, ale jeżeli ktoś nie ma w domu internetu, to to teraz niech posłucha. No, wyobraźcie sobie pierwszego lepszego FPS-a. Teraz wyobraźcie sobie, że, że wszystkie tekstury, jakie są na ścianach, na podłodze, na dekoracjach, na przedmiotach zostały usunięte i widzimy tylko białe, nieoteksturowane obiekty. Dodatkowo wyobraźcie sobie, że wszystkie przedmioty jakimi możemy walczyć bądź rzucać są także bez tekstur, ale mają kolor czarny. No i na koniec wyobraźcie sobie najważniejszą rzecz, że przeciwnicy, którzy wyglądają jak połączenie jakiejś diamentowej statuetki z manekinem sklepowym, bez szczegółów twarzy wiecie są w czerwonym kolorze i macie już pełen obraz z tego jak jak ta gra wygląda no to jest naprawdę e, na, bardzo minimalistyczny e, styl ale jest niesamowity on jest po prostu przepiękny e, mimo że nie jest bogaty w detale ale całość tworzy taką wizję gry że po prostu e, super hot team jako na to jak, jak poszli w tym kierunku to, to no, nie, nie zobaczycie drugiej takiej gry, tak? E, według mnie. E, dobra. Co jest takiego szczegółowego w tej grze, e, skoro to jest przecież kolejny FPS, jaki jest na rynku, mnóstwo, tak? No e, Do tego, jak już powiedziałem, jest bardzo minimalistyczny e, i to chodzi patent z czasem. Czas leci w grze, kiedy my się poruszamy. Kiedy poruszamy kamerą, leci e, bardzo powolutku, e, a my możemy poruszać kamerą praktycznie bez żadnych przeszkód w czasie rzeczywistym. tak? E, jeżeli wystrzelimy jakikolwiek nabój z broni, on również jest uzależniony od zatrzymanego czasu, czyli jak nie poruszamy się, naboje, które są w powietrzu też się nie poruszają co daje nam możliwość praktycznie odtwarzania scen z Matrixa czy z gier takich jak Max Payne, tak? Ogólnie celem większości plansz, bo grę, gra ogólnie fabuły takiej nie ma, ale nie chcę tu za bardzo zdradzać tej fabularnej otoczki, bo ona jest i jest kapitalna. Jest po prostu genialna, ale tu nie chcę nic mówić, bo mogę komuś popsuć zabawę, co się zdziwiłem, że w takiej grze też jest, też jest coś fabularnego. Hmm większość plansz polega na tym, że musimy zabić wszystkich przeciwników, wtedy plansza jest uznana za, za wygraną tak? do czyszczenia tych plansz czyli do zabijania ludzi będziemy mieli takie narzędzia jak na przykład nasze pięści, pistolety karabiny, pałki baseballowe, katany, kule bilardowe, popielniczki, butelki no wszystko, jest masa tych różnych rzeczy i możemy tym rzucać w przeciwników, w tym momencie oni zostają ogłuszeni na krótki moment i możemy im wyrwać ich pistolet czy to karabin, i po prostu użyć, użyć przeciwko nim. Ogólnie cała mechanika jest banalna. To jest, jak dla mnie, to jest gra w stylu easy to play, hard to master, bo po paru planszach uczymy się grać w nią i po prostu robimy cyrk. No, po prostu jest coś niesamowitego. Możemy. E, znaczy, no nie oszukujmy się, tak? Pierwsze skojarzenia będą właśnie, tak jak już mówiłem, z Matrixem, tak? E, możliwości walki, no, Słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację. Wchodzicie do pokoju, gdzie jest jeden jeden przeciwnik. Walicie go w, w głowę, zabieracie mu pistolet, strzelacie prosto w głowę przeciwnikowi, który stoi za nim. Odwracacie się o 180 stopni, rzucacie pistolet w gości, którzy akurat wychodzą z drzwi, podnosicie z podłogi shotguna, podskakujecie, odwracając się za siebie, zabijacie dwóch kolejnych, dwóch kolejnych przeciwników. W tym samym czasie omijacie sześć wystrzelonych nabojów w waszym kierunku. Gdy upadniecie na ziemię, podnosicie butelkę, która zostaje rzucona w kolejnego przeciwnika, który upuszcza pistolet, który wyłapiecie w powietrzu, odwracacie się i zabijacie kolejnych trzech gości. Tak wygląda jedna, jedna przykładowa plansza. Eee, ogólnie powiem wam, że na początku możecie się poczuć bardziej jak w grze logicznej niż w strzelaninie. Ale jest to powiedzmy sobie chwilowe wrażenie, no, gdyż czasem no, wychodzi nam taka wprawa, że nawet na chwilę nie, nie zwalniamy czasu. Znaczy się na chwilę nawet nie stoimy w miejscu. Tak, Cały czas się poruszamy, poruszamy i eliminujemy kolejnych przeciwników. Ogólnie niestety największą chyba wadą tej całej gry jest to, że czas jej, jej przejścia jest do około 3 godzin. Jest to bardzo króciutka gra, ale jeżeli miałbym wydać ocenę, tej grze, to by to było 10 na 10. To jest po prostu jedna z tych gier, które musicie zagrać przed śmiercią. Po prostu hit. To jest, to jest gorący hit, super hot. Polecam naprawdę każdemu. No, w sumie tyle o tej grze. Mhm. E, powiedz mi Tomku, jaka jest cena tej gry? E, na, jeżeli chodzi o wersję na komputery, to jest około 80 złotych. No to, no to za trzy za godzinki to tak powiem ci, że... No brzmi o... nieciekawie, nie? Ale u, u, uwierz mi, uwierz mi, że y, akcje, jakie będziecie robić w tej grze, to całkowicie, całkowicie... Mm, no nie będziecie czuć się źle, że wydaliście 80 zł na takie coś. Mhm. A orientujesz się, tamku, bo chyba coś słyszałem, że... Ta gra ma wyjść na konsole. Tak, no powiedziałem na początku, że na Xbox One A, się sorry, pojawi no tak, w, tak. w tym roku. Wiesz, co naprawdę wypadła, wypadł mi, e, wypadła mi data. E, I ogólnie, jeżeli jeszcze dodam coś fajnego... E, daty jeszcze, daty nie ma. jeszcze nie ma. No. Na Xbox One daty jeszcze nie ma. Wiadomo, że gdzieś później w tym roku. Ja mam info trochę wewnętrzne ze względu na to, że jedna z osób, która jest moim znajomym przy okazji, pracowała nad, nad superhotem jeszcze zanim ten, to wszystko tak naprawdę dobrze, do, dobrze poszło. I, I wiem, że dawno są plany na to, żeby gra wyszła także na PlayStation. 4. No i bardzo dobrze, niech ta gra wyjdzie, bo to, bo to jest naprawdę kapitalny produkt. Ogólnie możecie zagrać sobie w prototyp tego, od czego się to wszystko zaczęło, na stronie producenta, tak? Jest to Otwiera się w przeglądarce gierka flaszowa, można nawet powiedzieć. No i podstawy mechaniki możecie tam sobie sprawdzić. I jeżeli spodoba Wam się to, co tam zobaczycie, to w ciemno możecie kupować, czy to na konsole, jak już wyjdzie, czy, czy na komputery, czy na maki, tak, więc no, super, super gra, super hot, po prostu. No okej, okay. <laughs> tak, tak, tak. no dobra, więc słuchajcie, no Polacy jak zwykle robią dobre gry, e, można powiedzieć, że kolejny dobry pro, polski produkt, e, tak, dobra, więc myślę, myślę, że możemy jechać dalej z tematami gierek, więc może teraz ja, Tomku odciążę Cię, słuchajcie dawno temu, dokładnie w styczniu e, mówiłem, nie miałem jakoś okazji o nie powiedzieć e, w plusie dostałem Nihilumbra, Nihilumbra to jest gra na PS PlayStation Vita e, bardzo rzadko w sumie szczęgam te gry, które są w plusie na Vita, bo wydaje mi się mało interesujące, ale to mnie zaciekawiło stosunkowo e, klimatem i tym, że to jest platformówka, wydaje mi się, że handheldy są stworzone do platformówek no i oczywiście tym razem było podobnie. Słuchajcie, jest to platformówka troszeczkę podobna do Raymana, z tym, że w mroczniejszym klimacie i, i w sumie stosunkowo wolniejszym tempem gry. Chodzicie sobie takim stworzeniem, który nazywa się Born i on, on w sumie powstaje z takiej czarnej masy w tej pustce, w którym się znajdujecie, bo świat, w którym się znajdujecie, to pustka. Słuchajcie, chodz chodzicie sobie po nim no i tam fabuła jest stosunkowo dobrze opowiedziana, bo macie taki głos wewnętrzny, który mówi wam, że nie uda wam się przejść do końca i cały czas was gnębi, gnębi, gnębi, ale ale w końcu plansza po planszy idziecie w sumie z automatu, bo gra jest stosunkowo prosta i chciałbym wam powiedzieć o bardzo fajnym patencie, który się w sumie sprawdza w tej grze otóż macie dodatkowy zestaw takich kolorków, dzięki którym możecie robić dodatkowe rzeczy więc rysujecie sobie na drodze na przykład kolorek dajmy na to niebieski dzięki temu na tej drodze możecie się szybciej poruszać i dzięki temu możecie też dalej skakać i możecie sobie rysować różne takie kolorki, możecie sobie rysować trampolinę na przykład w której po prostu przy zetknięciu możecie skakać dalej i różnego tego typu fajnych rzeczy, więc tutaj wchodzą właśnie takie trochę ala puzle i jest to dosyć fajne, fajnie rozwiązane, no bo, no bo akurat panel dotykowy fajnie się na tym sprawdza być może myszka i klawiatura byłaby jeszcze lepsza, no ale niestety na Wite wygląda to tak jak wygląda ja, ja myślę, że całkiem w porządku później odblokowujecie dodatkowe tryby, w której są dodatkowe plansze i w której te puzle są dużo cięższe i trzeba się wykazać sporo zręcznością, żeby to sobie dalej przejść. Myślę, że jeżeli macie Vite i macie plusa. Jeżeli sobie to co, co miesiąc coś tam odhaczaliście, to spróbujcie sobie tą gierkę, bo ja naprawdę w nią grałem. Bawiłem się w niej świetnie. Jest, ca, jest e, cała po polsku, więc, e, no znaczy napisy, więc, więc jest całkiem fajna, bo mało tytułów na witę w sumie są, jest po polsku. E, tak czy siak, bardzo przyjemny tytuł. E, świetnie graficznie, świetnie, mu świetnie muzycznie. E, Fabuła jest bardzo dobra. Super, super, polecam. Powiem wam, że wsiąkłem trochę w ten tytuł, aż, aż, aż... tak, a tak. Pomyślałem sobie, a ja tak sobie ściągnę. I powiem wam, że, że dwa dni już mam ponad połowę gry. W sumie granie jest jakaś długa, z tym, że ja po prostu nie miałem też czasu grać, więc jeżeli posiadacie VITE, to, na, to naprawdę polecam tą gierkę, bo, bo akurat miło się zaskoczyłem i naprawdę jest kawał dobrego kodu, więc. Grajcie w to koniecznie. No, to tyle jeżeli chodzi o plusa, więc Tomku, możemy wrócić do Ciebie i, i jedziesz z kolejnymi gierkami. Więc tak, no kolejną grą jaką miałem okazję grać i ukończyć to jest gra od studia Frictional Games. A nazywa się ta gra Soma. Jest to pierwszoosobowy survival horror, utrzymany powiedzmy sobie w konwencji science fiction. Tu jest ciekawa, ciekawa, fajna informacja, jaką znalazłem na Wikipedii, mianowicie gra była w produkcji od 2010 roku, czyli 6 lat robili tą grę, która tak naprawdę można powiedzieć no jest takim troszeczkę lepszejszym indykiem, tak? I Pierwszy zwiastun, jaki się uj pokazał tej gry, y był w październiku 2013 roku. Ja jestem bardzo zdziwiony, że, że, ja wiem, że gry się długo robi, tak, ale nie sądziłem, że taki projekt aż 6 lat był w produkcji. To taka mała ciekawiostka, bezimienny uczy i bawi. E Jak zwykle, dokładnie. No. Słuchajcie, no, cała gra dzieje się w głębinach oceanu, tak? Jakieś 200 lat temu, y w przyszłości, gdzie Ziemia, jaką znamy, już nie istnieje w skutku uderzenia asteroidy, tak Akcja gry będzie się działała na samym dnie oceana, oceanu, gdzie budzimy się w stacji badawczej Pathos 2. Naszym zadaniem praktycznie jest dowiedzieć się, jak myśmy się tu znaleźli, co my tu robimy, no i czy oczywiście co jest najważniejsze, będziemy musieli tam przeżyć. Gra co się bardzo zdziwiłem, bo oglądając zwiastuny tej gry, co, co e, można powiedzieć, no po prostu pokazy, zwiastuny pokazywały nam, że będzie to taki liniowy e, horror, gdzie bardzo będzie dużo jumpscarów i, i coś w stylu e, Slendera e, albo na przykład w amnezji, bo twórcy tej gry e, też zrobili właśnie amnezję ale się bardzo zdziwiłem, bo gra porusza takie tematy, jak, co powoduje na przykład z nas ludzi, tak, co powoduje, że możemy się nazywać właśnie istotą ludzką, no, czy to wystarczy nasza świadomość, czy coś innego, no, porusza tematy egzystencjonalne, Porusza takie tematy, no co się stanie z ludzkością w obliczu zagłady świata, no, czy zabijanie oraz wyrządzanie krzywdy innym stworzeniom, które powiedzmy sobie mają cechy ludzkie, żeby tutaj za dużo nie spoilerować z gry, ale jednoznacznie też nie możemy określić kim, kim tak naprawdę są, czy jest to usprawiedliwione, bo przecież nie czują i, i, i takie podobne rzeczy, a to wszystko będzie przeplecione taką nutką horrorku w klimatach bioszoka, połączonego z klimatem i miejscówkami w stylu tych, które mogliśmy zobaczyć w grze Obcy Izolacja. Ale chyba najbardziej, jeżeli chodzi o cały mroczny i niepokojący klimat, jest to, że przez całą grę oraz powiedzmy sobie, że jednym z głównych wątków fabuły którą na początku wspomniałem, jest jest to film, nie wiem czy takie coś widzieliście w reżyserii Johna Bruno z 1999 roku, Wirus. Ogólnie w grze będą przewijać się takie wątki jak Obcy, jak Zagłada Świata, eksperymenty z ludźmi i może to w sumie tyle, jeżeli chodzi o, o, o klimat, jaki znajdziemy w grze. A czym jest gra? Ogólnie Sama rozg samą rozgrywkę możemy podzielić na trzy segmenty, tak? Będzie to pierwsze, pierwsze, co to będzie, to będzie eksploracja, gdzie zbieramy informacje na temat świata i, i fabularnych, tak? Bo podczas eksploracji, jeżeli nie, nie, posz nie, posz nie, posz nie poszwędamy się po tych stacjach i nie poszukamy różnych zapisków, czy zdjęć, czy jakiś tam notatek, no to nie poznamy większej części fabuły, co, co bardzo polecam, bo fabuła tu jest praktycznie najważniejsza w tej grze, tak? W różnych miejscach mamy... Po, po rozdzielane takie bufory wspomnień, gdzie naciśniemy guzik i po prostu słyszymy ostatnie, ostatnie, chwile, ostatnie chwile danej postaci. Tak? Ogólnie możemy też czytać zapiski, które pojawiają się na terminalach. Ogólnie do terminalu wrócimy za chwilę, bo to jest super super zrobiony mechanizm, i to wizualnie, i mechanicznie. No, w skrócie, eksprolujemy świat, wkręcając się w klimat gry. Wizualnie jest naprawdę, naprawdę fajnie zrobione i jest bardzo wykręcony, tak? Nawet niepokojący. Drugi, drugi taki filar tej gry to są zagadki logiczne. Najczęściej jest to jakaś prosta zagadka, co jest bardzo dużym plusem dla tej gry. Wiecie, nie znajdziemy tu takich kwiatków jak w serii Resident Evil, że żeby włożyć klucz, fontanę, która wyrzuci nam rubin, który następnie zasłuży jako oko w ścianie i tak dalej, i tak dalej. Nie, tutaj będą proste, logiczne zagadki. W stylu, drzwi są zamknięte, co trzeba zrobić? Trzeba wymienić bezpieczniki, gdzie te bezpieczniki znajdziemy? I tak dalej, i tak dalej. I to jest naprawdę bardzo fajny plus, bo nieprzerywa, przerywana jest ta imersja z tym całym światem przez, przez jakieś duperele, że tak powiem. Terminale. Terminale i różne komputery w skrócie są bardzo podobne do tych, jakie mogliśmy widzieć w grze Doom 3, czyli wchodząc w interakcję z nimi... Nie mamy oddzielnego ekranu z wyświetlanym obrazem, jak to na przykład w Falaucie, czy, czy w jakimś w jakiejś innej grze teraz z ostatnich czasów, tylko kamera przybliża się w stronę tego ekranu. E, naprawdę pięknie to wygląda i dodatkowo buduje klimat gry dźwiękami wczytywanego dysku. Wiecie, słuchać jak tam pracują, jak tam pracuje dysk, jak tam wentylatorek sobie się kręci. Dźwięk też. Dźwięk też jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. W sumie to jest horrorek, więc będą nas straszyły różne pęknięcia rur, wiecie, jakieś piski, jakieś stukania i tak dalej i tak dalej. No i trzeci, trzeci filar tej gry, czyli straszenie. Słuchajcie, przeważnie będziemy musieli uciekać od jakiegoś porąbanego, bliżej nieokreślonego czegoś, co nas goni i chce nas zabić, tak? Ogólnie będą różne typy tych przeciwników i co jest bardzo dużą wadą, jak dla mnie, ale no to niestety jest taki typ gier. No niestety nie mamy możliwości się bronić przed tymi potworami, co mnie bardzo złościło. Jest... To trochę jak Tomku, to trochę jak w Outlaście, chyba nie? Dokładnie, dokładnie. No ja nie lubię czegoś takiego. No jedyną obroną, jaką mamy, to jest ucieczka i ukrycie się. Co jest bardzo ciekawe, bo w grze możemy podnosić 100% przedmiotów, jakie znajdziemy, i nimi rzucać, tak? Jedna, z, jedna z, na przykład z zagadek opiera się na tym, że musimy wybić szybę gaśnicą, którą podnosimy i rzucamy. No i troszeczkę szkoda, że nie mogliśmy mieć wiecie, jakiegoś takiego malutkiego handicapa, że na przykład podnosimy tą gaśnicę i rzucamy nią w goniącego nas przeciwnika, którego to spowalnia na jakiś czas, dając nam po prostu czas, żeby się ukryć czy jakieś inne takie rzeczy. No trochę dziwne to jest, no ale no, tak jest gra zrobiona, no nic z tym nie zrobimy, tak? Ogólnie, jeżeli postać, postać, jeżeli potwór nas złapie, to zabiera nam połowę życia i budzimy się w tym samym miejscu, ale potworek jest troszeczkę dalej, co daje nam szansę, żeby albo uciec, albo udać się w kierunku, który chcemy. Jeżeli złapie nas drugi raz, no to musimy powtarzać dany etap od zapisanego stanu. I tak jak opowiadałem przy obcym, to jest, mi się to nie podoba, bo to praktycznie obniża i niweluje napięcie horroru, bo bo wiecie, że jak was potwór złapie, to się nic nie staje, tylko musicie od nowa powtarzać ten sam etap i to, to po prostu zaczyna denerwować, tak? E, jestem ciekaw, czy w ogóle wam się podoba co, to, co teraz o tej grze powiedziałem. Mm, Tomku, ja, ja mam już tą grę i ja na pewno będę w nią grał. Jeśli chodzi o to, o to co powiedziałeś, to tak. Myślałem, że... A ja, jedyne myślałem, że w sumie, e, w sumie będziesz miał jakiś element walki, ale tu widzę, że musisz uciekać tak jak w Outlaście i o, o, tym, o tym nie wiedziałem. Eee, więc więc zobaczę sobie, zobaczę sobie. Też wolałbym jednak walczyć z tym przeciwnikiem niż od niego uciekać, ale też to jest jakiś tam element strachu, tak i, i takiej niepewności, że musisz chodzić i tak dalej, i tak dalej, że musisz uciekać, po prostu gdzieś się tam chować. Eee, zobaczymy. Na razie jestem stosunkowo zainteresowany tym ku tym tytułem. Ja jeszcze chciałbym się oczywiście dowiedzieć standardowo, ile czasu no i czasu to, to jest bardzo dużo na 6 lat na, na 6 lat ile czasu Znaczy, wiesz że ja przechodzę w gry w jeden wieczór tak no, no. nie ogólnie no, wiem, no. ogólnie słuchajcie no to, to w sumie tyle jeżeli chodzi o, o gameplay i jest jest parę takich utrudnień czy to technicznych czy gameplayowych o których teraz powiem I jeżeli te przeszkody nie będą wam stały, nie będą wam psuły tej gry, to mam nadzieję, że dokończycie ją, bo, bo od strony fabularnej, jak dla mnie i dla kogoś, kto, robi, kto lubi science fiction, to jest tak 11 na 10 mimo, że na przykład są ludzie, którzy widzieli ten film Wirus i będą się czuć jak w domu, to w niczym nie przeszkadza w niczym to nie przeszkadza w odbiorze tej gry. Eee, tylko po prostu nie będziecie aż tak bardzo zdziwieni tym, co zobaczycie na ekranie, a na ekranie zobaczycie mnóstwo e, długich hal, oświetlonych ledwo migającymi światłami. tak? E, jakieś śluzy, które się otwierają, gdzieś tam w kącie ktoś prze, prze, prze, przejdzie przez ekran, więc będzie dużo straszenia, dużo takich klaustrow fobicznych pomieszczeń. No, można powiedzieć, że taka stacja, taka stacja z obcego, obcego izolacji tylko zatopiona na dnie oceanu. No i niestety są takie rzeczy, które wytrącają z tej gry i denerwują. Pomiędzy, pierwsza z tych rzeczy to jest takie coś, że pomiędzy bazami, którymi będziemy, które będziemy eksplorować... Będziemy musieli się dostać przemierzając ocean, tak, na piechotę. I z jednej strony jest to fajne, ale z drugiej strony nie czuć kompletnie ta, tego, że, że poruszacie się w wodzie. No, no jest to jak dla mnie taki zapychacz, który wydłuża czas gry e, oraz e, tylko po to, żeby bardziej się wkręcić w klimat. No niestety mi nie to, na mnie to nie działało i bardziej bawiłem się w środku tych wszystkich pomieszczeń w tych stacji, niż na zewnątrz. No i też grafika tam nie powala. E, bo oprócz, powiedzmy sobie, połowy momentów, które robią, jak dla mnie, mogli się ograniczyć tylko do dwóch takich momentów, że musicie przejść przez ocean do, do, drugiej, jeśli tam stacji, stacji badawczej, tak? No to to jest jeden taki zarzut z mojej strony. Drugi to jest komunikat zapisu i loadingu. Słuchajcie, y Ogólnie jeżeli chodzi o loading, to ten napis się pojawi i w tym momencie gra zacznie wam tak slajdować, tak haczyć, tak gubić klatki i coś tam się w tle dogrywa, to naprawdę strasznie wygląda. Gra zaczyna działać w 10 klatkach na sekundę, a mogli to wszystko ograniczyć poprzez np. wjeżdżacie gdzieś windą, winda długo jedzie do góry i po prostu w tym czasie się wszystko wgrywa. tak. No to jest banalne, no niestety takie coś jest i musicie się na to przygotować, że jak się pojawiają loadingi i zapisy, no to gra będzie wam nieźle haczyć. No i to troszeczkę psuje klimat gry. walkę O walce już powiedziałem, która praktycznie nie istnieje i bardzo irytuje. No i najważniejsza rzecz są bugi, które niszczą gry. Dwa razy zdarzyło mi się coś takiego, że musiałem się cofać praktycznie godzinę, godzinę gry do tyłu, żeby, żeby naprawić gry i żeby dalej pójść. Raz to było to, że puszka, która po prostu jest normalnym fizycznym Obiektem w grze i możemy ją podnosić i rzucać, e, zatrzasnęła się pomiędzy za, zamykającymi się drzwiami e, i w tym momencie zacięła terminal i, i, i gra nie wczytała, że gry się zacięły dalej, i byłem zatrzaśnięty z dwóch stron. Nie mogłem nic zrobić, no, po, po prostu musiałem tylko wczytać sejwa. E, A jak tam jest z checkpointami? No, checkpointy są co jakiś czas, tak? No, czasem jest to co 10 minut, czasem co 30, i czasem co godzinę. No, nie ma opcji, A żebyś ty sam nie, sobie nie, zapisał grę. A nie lepiej było sobie zapisać, Tomku, grę, wyjść i wejść jeszcze raz? No właśnie mówię, że nie ma takiej opcji, że nie możesz samą zapisać. Ogólnie możesz zapisać aha, grę, aha. ale okay, okay, zaczynasz wiem, od wiem, tego dobra. checkpointa, tak? Mhm, Więc no, to, no to wiem co no. I drugi taki przypadek miałem z, z terminalem, który, który otwieramy takim specjalnym Omni kluczem i ten omni klucz zaczął mi się cały czas wyciągnięty miałem, tak Po prostu no, nie mogłem go schować i przez to gra nie rejestrowała poprawnie tego, że jestem w pobliżu przełącznika. No i musiałem wtedy się cofnąć praktycznie godzinę do tyłu i ponownie przechodzić wszystkie te etapy, które, które do momentu wystąpienia tego baga słabo. słabo. Ale e... no, słabo, jeżeli słabo, ktoś z Was słabo. takie coś, coś spotka, to, to cofnijcie się i przejdźcie tą grę do końca, bo zakończenie robi i naprawdę warto grafika jest czasem nierówna czasem jest naprawdę super klimatyczna, a czasem wygląda to jak na Playstation 3 ale to też naprawdę nie robi aż takiej różnicy, bo tło fabularne całkowicie wam wszystko wynagradza no i spadki animacji podczas wczytywania. No to, to, to mogli zastąpić śluzami, ale o tym już mówiłem i słuchajcie, no generalnie to jest takie solidne 8 na 10, jeżeli kogoś ocenę w ogóle interesują, ale jeżeli łyknęliście jak pelikan, takie połączenie klimata grozy, to, to wiecie, z symulatorem chodzenia, to śmiało Możecie sobie oczko wyżej dodać, bo gra początkowo wydawała się jako właśnie zwykły symulator chodzenia i zwiedzania jakiejś tam nawiedzonej stacji badawczej. Bardzo szybko się u mnie przerodziła w naprawdę konkretną i stawiającą, co jest bardzo fajne, stawiającą wiele pytań przed graczem skłaniających do refleksji na wiele tematów. No po prostu jedna wielka, epicka przygoda w science fiction tyle o tej grze, gorąco polecam. No, to mówię, nie wiem, czy to jest wrażenie takie, że znowu mi się gry podobają i czerpię z nich radość, czy po prostu trafiłem na dwie tak bardzo fajne produkcje. Myślę, że to drugie bardziej. Tonku, ja jeszcze mam do ciebie pytanie, bo ty odpowiedziałeś mi w końcu na pytanie, ile, ile, ile, jaka jest długość tej gry? Powiem ci, że tak około od 9 do 12 godzin śmiało możecie sobie policzyć. No to, to powiem ci, że dłużej niż Call of Duty. No ale w końcu 6 lat robili, więc wypadałoby no dobra, dobra, dobra, dobra. więc Soma, Soma ja w Soma pogram też niedługo, na razie Life is Strange ale później wiem, że wezmę Soma, może nie od razu ale, ale w przyszłości Tomku, jeszcze masz jedną gierkę na naszą konsolę PS4 w sumie jest to beta, wysyłałeś mi tą betę ale ja tak średnio nią byłem zainteresowany co to Tomku jest? jest to Trackmania Turbo i nie wiem czy znacie ten tytuł, czy graliście kiedykolwiek w niego Piotrze, słyszałeś o tym? Ja mniej więcej wiem, o co chodzi, ale nigdy w to nie grałem. No, więc ogólnie gra to jest e, czysty, arcade'owy, e, czysta arcade'owa wyścigówka, tak? Jeździmy, ścigamy się na czas i tylko i wyłącznie na czas, żeby poprawić swoje okrążenia na wykręconych trasach, które, na których, no powiedzmy sobie kolejka górska by miała problemy, żeby, żeby te różne rzeczy wykonywać. Ogólnie jest to gra multiplayerowa, na wielu graczy, gdzie Różne, różni gracze nie mają możliwości fizycznego kontaktu ze sobą, ale i tak widzimy ich na mapie. tak? Więc jedyne jedyny, jedyny co tam będziemy musieli robić to pokonywać trasy albo od punktu A do punktu B, albo konkretne okrążenia na czas. Kto zrobi lepszy czas, ten wygrywa. E, rankingi to jest słowo kluczowe, jeżeli chodzi o tą grę, bo bo to będzie nasza główna i jedyna motywacja, żeby to robić. Więc jeżeli jeżeli nie jesteście takimi graczami, którzy zawsze chcą być pierwsi, chcą być we wszystkim najlepsi, to Trackmania Turbo wciągnie was, o Jezus, od pierwszej chwili. Jeżeli z kolei rankingi nie są dla was ważne i napra naprawdę macie gdzieś, to czy jesteście dziesią dziesiątą osobą w swoim województwie, którzy grają w tą grę, no to możecie mieć problem z tą grą, bo... Mm, Model jazdy, model jazdy jest naprawdę fajny, poprawny, arcade'owy, który stawia bardziej na poślizgi na zakrętach niż jakąś bardziej symulację, tak? Gra naprawdę daje bardzo dużo zabawy i frajdy z prowadzenia. Jest to wszystko dynamiczne, szybkie, błyszczące. Dosłownie jakbyście mieli gierkę z automatów za dawnych czasów, gdzie są proste zasady ale te rankingi. Słuchajcie, włączyłem tą betę na chwilkę, żeby sprawdzić, jak to wygląda, bo przyznam się, że kiedyś, dawno, dawno temu, jak byłem małym gówniarzem, grałem w to na pececie i ścigaliśmy się z chłopakami na osiedlu, kto jakiś lepszy czas wykręci na, na, na, na trasie. Słuchajcie, włączyłem tą grę na chwilkę, a spędziłem z nią trzy godziny. 3 godziny spędziłem w tej becie, gdzie jest praktycznie pięć tras e, i trasy zrobione przez innych ludzi, bo też jest edytor tras, ale to mniejsza z tym... E, Rankingi. Jezus, ja, ja co chwilkę polepszałem rankingi. O setne setnych polepszało się czasy, żeby jednak być pierwszym, żeby jednak mieć pierwsze pozycje. A co jest fajne, jeżeli chodzi o rankingi, to jeżeli ustawimy grę na początku, to gra wie, z jakiego jesteśmy województwa i z jakiego kraju. I jest w stanie określić naszą pozycję względem graczy na świecie, względem graczy w, w waszym województwie i względem e, graczy, którzy grają akurat w waszym mieście. E, I Słuchajcie, jak ja zobaczyłem, że jestem piąty w Gdyni z 46 ludzi grających w betę. No, to jest, to jest świetna sprawa, powiem Ci. A, 97 no, no. z ponad 700 ludzi, którzy grają w betę w Polsce, to, oj, słuchajcie, no ja nie mogę się oderwać od tego. Więc, jeżeli, jeszcze raz powiem, jeżeli ktoś lubi, rankingi i ścigać się na punkty i żeby w tabeli być jak na najwyższych pozycjach, to musicie tą grę kupić na premierę. Po prostu zwykły, arcade'owy racer, gdzie ścigacie się tylko i wyłącznie na czas. Ale myślisz, Tomku, że, bo mówiłeś, że e, gra jest w sumie tak jakby online, z tym, że nie grasz z tymi przeciwnikami, że nie, nie możesz ich w żaden sposób dotknąć. E, czy myślisz, że to jest e, dobry pomysł, czy nie? To jest genialny, genialny pomysł, bo... Mhm. Wszelkie niepowodzenia albo po prostu jakieś czasy są tylko i wyłącznie waszą winą, tak? To nie ma czynnika losowego, tak? Nie ma czegoś takiego, że jakiś inny gracz was wiedzie na ostatnim okrążeniu, gdzie mieliście poprawiony czas. Nie, czegoś takiego nie ma. Po prostu widzicie inne graczy, widzicie, jak oni wchodzą w zakręty, widzicie, gdzie hamują. Ghosty takie. Dokładnie jakby, nie? dokładnie. widzicie duchy. W momencie kiedy się do nich zbliżacie, jak się jak są dalej gdzieś tam na trasie, to po prostu e, wyglądają naturalnie, normalnie, jak, jak, jak normalne samochody. E, i dzięki nim możecie poprawiać i wyprowadzić swój optymalny tor jazdy, bo tam naprawdę no mówię wam, tam będą e, walki o setne sekund, tak? Tam pozycja pierwsza, druga, trzecia będzie oddzielona jedną setną, tak? E, ogólnie jeżeli chodzi o samochody, to są różne fikcyjne bagi, formuła F1, jakieś e, Arcade'owe, takie niestworzone samochodziki, które możemy malować, różne naklejki naklejać, tak dużo kustomizacji jest. Wszystko to odblokowujemy poprzez granie w kampanię. Była dostępna w becie krótka kampania, gdzie musieliście. Praktycznie, która uczyła was podstaw tej gry, bo oprócz samej jazdy będą skoki, będą takie strefy, gdzie dostaniecie turbo i po prostu łazik zacznie wam jeździć z prędkością 400-500 km na godzinę, więc prędkość jest niesamowita i wiecie, malutkie odchylenie gałki w lewo, w prawo e, może może skończyć się tym, że walniecie w przeszkodę zamiast ją ominąć. tak? Więc naprawdę jest to mocno skillowa gra, ale jest przy tym bardzo przyjemna i, i ktoś, kto nigdy w coś takiego nie grał, nie będzie się czuł przytłoczony tym, że mu źle idzie albo... E, po prostu inni mu przeszkadzają, tylko będzie dzięki temu, że są inni gracze na trasie, będzie mógł ulepszać swoje okrążenia. No, jak dla mnie, no to jest super gra. Można ją porównać do, do tego, do tej gry od Ubisoftu na tych motorach. Przypomnijcie mi się, jak, jak to się nazywało. E, wiem, wiem o co ci chodzi. E, taka skillowa gierka, prawda? No, A. całkowicie mi to z głowy wypadło. Kuczę Piotrek, wiesz z trials Fusion, trials fusion tak tra, tra, trialsy tak, więc tak, tak. można bardzo porównać to, to trackmanie turbo do tych trialsów zresztą ten sam wydawca Ubisoft widzicie Ubisoft ostatnio wrócił na naprawdę dobre tory no i kończąc, trackmania turbo jest to wykręcony arcade'owy racer który, który naprawdę dużo frajdy przyniesie nie? bierzesz tamko w dniu premiery e... albo gdzieś tam po? Słuchajcie, jeżeli to będzie wersja cyfrowa do 70 zł biorę jeżeli będzie powyżej, no będę musiał się troszeczkę zastanowić, no bo co prawda no, to, to, jest, to, to to nie jest jakaś ogromna gra, to jest, to jest pierdółka można powiedzieć ale która daje masę frajdy jeżeli wyjdzie wersja pudełkowa to jak najbardziej biorę, bo myślę, że to będzie przedział tych 150 zł jak, jak było w przypadku trialsów no właśnie wszedł na gema 25 funtów będzie kosztować w Anglii, więc myślę, że właśnie gdzieś, gdzieś, gdzieś taki przedział, o którym mówisz. Dobra, więc jak słyszycie powiem ci, powiem ci Tomku teraz, że chętnie bym z nią, w nią pograł, dałeś, dałeś mi tą możliwość wygenerowania tego kodu ale, ale ja tego nie zrobiłem, a już nie mogę więc widzisz, no, widzisz nie pogram Czyli trudno. masz co, co, co, masz co zżałować, no, bo znaczy, naprawdę... znaczy mógłbym odpalić wiesz, mógłbym odpalić, bo, bo trochę mnie na, na nią nakręciłeś ale, ale w sumie może innym razem, może pełną kupię kto wie Dobra, więc jedziemy dalej Tomku, chcesz powiedzieć o tej aplikacji na telefon? W sumie grze na telefon? E, w sumie to jest aplikacja, wiecie, bo... A, aplikacja. Em... No i jak przeglądacie, przeglądacie strony internetowe na telefonie to wchodzicie w defaultową wyszukiwarkę, wpisujecie adresy, potem przeszukujecie internet, wchodzicie w kolejny adres, w kolejny, w kolejny i tak dalej znaczy się tak jest w przypadku mojej osoby i znalazłem fajną aplikację która po prostu wszystkie, wszystkie portale growe łączy w jeden przyjazny wiecie, interfejs i po prostu scrollujecie sobie góra, dół, wyszukując jakieś informacje, które was interesują E, aplikacja się nazywa Squid e, ona jest dostępna chyba tylko na iOS. E, jeżeli jest na Android dostępna, to, to dopiszemy, dopiszemy w opisie odcinka, żeby było wiadomo. E, co jest fajne, jeżeli chodzi o tę aplikację, nie musicie jej kompletnie konfigurować, tak? Zaczyna włączacie aplikację i macie wybór tematów, które Was interesują: kultura, muzyka, technologia, gry, e wiecie, vlogi, blogi i inne takie rzeczy. Klikacie dwa guziki i aplikacja wyszukuje wszystko, co jest dostępne w danej kategorii. Co jest ciekawe, e ma region polski. I powiedzmy sobie, wszystkie strony, na które ja zawsze codziennie zaglądam, wiecie, na przykład PlayStation Extreme, PS Site, Poligamia i takie inne, i takie inne, aplikacja sama z tych stron mi po prostu łapie treści nic nie musiałem konfigurować, wcisnąć dwa guziki i, i nie muszę już wpisywać tysiąca adresów, zmieniać, wiecie, okienka, tylko wszystko mam w jednej aplikacji, przeglądam od góry do dołu, klikam, co mi się podoba, strona otwiera się w takiej wbudowanej w aplikację i jest przystosowana po prostu ta strona do tej aplikacji, więc nie będziecie musieli jakoś jej centrować, czy coś w tym stylu, po prostu super to wygląda po prostu są pobierane, pobierane dane. Dobra, słuchaj, to ja mam taki mały prototyp dla osób, które posiadają Androida, a także i, i Apple, bo jest też inna aplikacja, z której akurat ja korzystam, która robi dość podobne rzeczy. I, i aplikacja się nazywa Nazl, e, czyli e, Yesh, tak naprawdę. E, no i ten nasz Nazl cały, mm, trzeba go Lekko pokonfigurować w takim sensie, że trzeba się po prostu pologować od różnych serwisów, w tym na przykład do Twittera czy Facebooka, ale ma też takie, tak, tak jak u Ciebie, normalnie kategorie gaming, technology itd. Tak I to, co robi ta aplikacja, to crawluje, czyli zbiera wszystkie dane z różnych serwisów. Czyli na przykład jeżeli ludzie korzystają u was z Face'a i pojawiają się naprawdę fajne treści, ale jest masa po prostu za przeproszeniem gówno na, na Facebooku, to nadal będzie w stanie wyłapać te ważne treści i, i to pobrać. E, to samo dzieje się właśnie z Twitterem, to samo z Google+, Plusem i masą innych serwisów, które gdzieś tam e, e, są. I po prostu to zbiera wszystko do kupy. E, jest jeden e, wielki w cudzysłowie RSS, z którego wyciągamy informacje. No i aplikacja jest i na Jabłka, i, i, i na Androida. Oczywiście Windows Phone jest o, zapomniany. Tak, dlatego już nie mam tego telefonu. E, tak, e, znalazłem faktycznie e, Piotrek Marac, jest też na Androida, nazywa się Nozzle News. Więc y, możecie sobie coś takiego ściągnąć, ja może sobie to ogarnę. Bo w sumie coś takiego by mi się przyda, bo zawsze muszę wchodzić milion razy na różne milion stron, a to ma wszystko w jednej apce. Więc y, to wydaje się dosyć interesujące. E, dobra, więc y, słuchajcie drodzy słuchacze, to tyle jeśli chodzi o, o technologię i słuchajcie na koniec na koniec zostawiliśmy sobie wisienkę na torcie, czyli Deadpoola. E, mieliśmy wspólnie z Rafałem o tym powiedzieć też, ale Rafała niestety nie ma, a myślę, że za dwa tygodnie już będzie trochę Temat dosyć nieaktualny, w sumie już, już, już trochę nam się odaktualnił ten temat, więc, więc pojedziemy. Słuchajcie, Deadpool, Deadpool, jak tam Deadpool? Piotrze, byłeś na Deadpoolu, jak tak. podobał Ci się? Ja byłem na Deadpoolu, w, co ciekawe, w Arkadii, w sali mhm. 4DX. A, wiem której, no, jak, jak wrażenia I były? I powiem tak. Film podobał mi się, jest dobry. Nie, znaczy. nie jestem zachwycony ze względu na to, że jestem fanem DC mm. i, i nie jest to jakby Marvel, to nie są moje mm, klimaty. klimaty, ale zależnie, film odlętało mi się naprawdę dobrze i, i, i, i te masy galów, które gdzieś tam były e, specjalnie do, de, jakby w oczko osób, które są zainteresowane komiksami, byłem w stanie wyłapać, mm. e, ale niestety do sali 4DX to się totalnie nie nadaje. Nie, nie, nie. Do tej sali 4DX, ja kiedyś mówiłem na, na podcaście, to musi być, muszą być specyficzne filmy, ale nie oszukujmy się, w Deadpoolu nie ma akcji cały czas, prawda? To, Tam... to nawet nie chodzi o akcję, właśnie w tych miejscach, w których jest akcja mhm. jest dużo większy problem z odbiorem tego filmu. Bo tak naprawdę obraz dość mocno się rusza i i to naprawdę on nadaje całej dynamiki te, te, te, temu filmowi. Mhm. E, a jeżeli dodamy do tego ruszające się trzesła, strzelające zewsząd e, dysze i inne tego typu rzeczy, naprawdę masa fanu zostaje odebrana, bo byłam drugi raz na, na Deadpoolu e, w, po prostu tak normalnie w, w zwyczajnym e, kinie bez żadnych szaleństw i bawiłem się t, no, powiedzmy o skalę wyżej, tak? po mhm. prostu nie było tych wszystkich e, bajerów, a, a, a mogłem się skupić tylko i wyłącznie na filmie. No tak. E, rozumiem. No a poza tym film. film. E, powiem, powiem Ci Tomku, e, Boże, e, powiem Ci pierwsze, że w końcu w końcu dostaliśmy jakiś film Marvela, który mi się w miarę podobał. Myślę, że w tym klimacie ostatnim filmem Marvela będzie e, Guardians of the Galaxy, bo, bo wydaje mi się, że to jest Podobny klimat, w sensie nie jest takiś bardzo poważny film, tak jak próbuję, próbują być e, chociażby, nie wiem, Kapitan Ameryka. E, tutaj mamy troszeczkę więcej luzu i, i no co, no postać Reynoldsa jest e, moim zdaniem świetna, e, pomimo tego, że on tam brał właśnie ostatnio, ostatnio, ostatnio na początku gdzieś tam był e, tą zieloną latarnią, tak? Tak, od z... zieloną latarnią warto wspomnieć, że co do tej zielonej latarni, oczywiście jest w samym filmie bezpośrednio takie małe oczko wrzucone. Jest, tak, tak, tak. Eee, I powiem Ci, że tutaj, eee, tutaj jako, e, jako Deadpool moim zdaniem sprawdza się świetnie. Eee, to sama, sama postać Deadpoola. Eee, powiem szczerze, że nawet osoby, które za bardzo nie lubią tego typu rzeczy, w sensie. E, jakiś te filmów o superbohaterach mogą po prostu iść, bo ten, bo on sobie robi ja, on sobie robi ja ze wszystkiego i to wiecie, i, i to nie tylko w konwencji e, tej hirosowej, bohaterów i tak dalej, tylko po prostu z, z, ze wszystkiego z, z sytuacji, które znajdują się w mediach, czy, czy w kulturze, czy gdziekolwiek więc to jest, to jest bardzo fajne, zresztą powiem wam szczerze, że to był dla mnie to był najlepszy film w Walentynki jakim, jakim, jakim mogłem sobie w ogóle wymyśleć więc, więc myślę, że, że to był też świetny pomysł żeby w ogóle tak spędzić Walentynki Tomku, jak tobie się podobał Deadpool? Ja go jeszcze nie widziałem, dlatego teraz zdjąłem słuchawki i właśnie nie słuchałem, co wy mówicie Aha, ale ty, a, to, to jeszcze nie byłeś w kinie? Jeszcze na jeszcze nie byłem. No nie udało mi się pójść, ale muszę. A na miałeś, niego pójść. miałeś być, miałeś być. No niestety, wolałem pograć w gry. <laughs> Aha, a walentynki? Nie byłeś w kinie? A, byłem w pracy, wiesz. No. Aha, aha, no, to, to, to ci się pewnie. Mm, no, no, nie tak. mówmy o tym głośno, tak. <laughs> no tak, tak, tak. E, no, słuchajcie, więc myślę, znaczy, ja za bardzo nad tym filmem nie chcę się rozwodzić. E, fajnie są przedstawione te dwie postaci z X-Men'a, które pomagają Deadpoolowi. E, oni, oni chyba go tam, Przede wszystkim najważniejsze jest to, że Colossus jest jakby pokazany w taki sposób, jaki jest pokazywany w komiksach, a nie w taki sposób, że jest chudym, chuderlatnym, który tylko i wyłącznie umie się zamieniać w metal. Tak, tak, tak. tak. To jest takim typowym, wielkim gościem, jeszcze z tym rosyjskim akcentem po prostu robi furorę. Tak, więc słuchajcie... Super. Dla mnie, dla mnie film jest świetny. Można, można sobie na, naprawdę posiedzieć e, i nie wiem, z dziewczyną, z kimkolwiek i na luzie sobie wszystko oglądać i śmiać się z tych jego żartów. Czasami bardzo hardkorowych, czasami e, czasami nie wiem, no może i głupich, bo bo niektóre żarty faktycznie wydają się jakieś takie głupie i przesadzone, ale ale jednak mają swój urok i, i pewien poziom. E, Piotrze, nie zauważyłeś, że Deadpool też to jest chyba jedyna postać w, w ogóle tak jak zauważyłem z takich w ogóle komiksowych z komiksowego uniwersum, że on w ogóle się niczym nie, nie przejmował. Podchodził sobie do, do koleżki, na przykład dźgał go nożem w brzuch i, i wszystko okej okay było. No taki, to, to jest Deadpool, tak, Deadpool, no taki jest komiksowy. Jeżeli chodzi o sam cały film i całą otoczkę, którą mamy w tej chwili, to jestem w szoku jak wielką furorę robi wśród osób, które komiksu i samej postaci totalnie nie znały. To jest jakby większa furora, większa jakby taka świadomość w pewnym, w pewnym sensie wśród, wśród ludzi. Jakby to powiedzieć, że taka postać w ogóle istnieje. Nagle się pojawiło, że wow, jest Deadpool i w ogóle on jest inny niż inni superbohaterowie, on strzela i w ogóle zabija wszystkich i leje się krew. No i w tym momencie myślę sobie, że może ktoś w końcu zauważy, że filmy komiksowe nie mogą być takimi filmami, jakimi są Avengersi, czyli młodzieżówka, w której jest masa efektów, ale tak naprawdę niewiele więcej. Tylko potrzeba nam czegoś, gdzie poleje się krew, czasami ktoś pierdzielnie głupim żartem, a czasami po prostu przetlnie i będzie to po prostu jakiś tam dobry, dobry ruch, w dobrą, ruch w dobrą stronę. Ale z mhm. tego, co słyszałem i tak opinie innych ludzi, którzy widzieli ten film, tam powiedzmy sobie, czy tam są fanami, czy nie są, czy wiedzieli, czy że Deadpool istnieje, czy nie wiedzieli, to w większości przypadków słyszałem takie coś, że film jako film taki se, taki można obejrzeć, ale jest to najlepsza adaptacja komiksu i ogólnie jaka, jaka była, tak, ze wszystkich tych X-Menów, czy w tak. ogóle... Więc, i więc ogólnie ja ja chcę iść na ten film tylko z tego jednego powodu, gdyż jak, jakbym, jakbyście się mnie zapytali, jaką, jakim był superbohaterem chciałbym być i mam na to do, na odpowiedź, mam dwie sekundy, bym powiedział Deadpool, bo to jest postać, która jest świadoma praktycznie tego, że jest czymś fikcyjnym tak i korzysta stuprocentowo ze wszystkich swoich możliwości i wachlarza rzeczy, jakie może wykorzystać. Tak? No, czytałem, że podobno był komiks, gdzie Deadpool wyciął wyciął kienko w karce, żeby zobaczyć, co będzie na następnej stronie, tak, no więc no, no film musi być genialny, no, mam nadzieję, że, że tak samo będę mówić, e, jak, jak wy opowiadaliście o tym filmie, tak. e, ja nie chcę ludziom spoilerować dokładnie e, co się dzieje w komiksach tak naprawdę, ale jedna jest ważne jakby powiedzenie, że istnieje komiks e, w strukturze Marvela z Deadpoolem, który się nazywa Deadpool Kills Marvel i jest to komiks e, na tyle ważny, że po prostu Deadpool e, zabija wszystkie, wszystkie nam znane e, postacie z Marvela. Warto go że W tej chwili pojawił się też nowy komiks, który się nazywa e, ciekawe, Deadpool ciekawe. i martwi prezydenci, czy coś takiego, e, w którym właśnie pojawiają się prezydenci Stanów Zjednoczonych. Ciekawa sprawa. Dobra, więc słuchajcie, my, myślę, myślę że, że jako film możemy polecić każdej osobie, która, która w sumie śledzi tego typu produkcję. Ja jeszcze podam na koniec, rzeczywiście dwójka już będzie. Nie wiem, czy słyszeliście, ale na Kickstarterze był pomysł, żeby zrobić grę w otwartym świecie też będzie wyszło to i powstanie gra Deadpool w, nie wiem, czy The Movie, czy po prostu Deadpool, ale wiem, że będzie w otwartym świecie i tego możemy być pewni. Eee, jeszcze chciałem powiedzieć, że film jest bardzo krwawy i, i naprawdę jest krwawy i brutalny, więc, no, nie wiem, czy tam sześciolatki mogą go oglądać, no, to już jak uważacie ogólnie, ale ogólnie jest to. No, w końcu jest Rated Air, nie? Tak, tak, tak, więc, więc no, to nie, nie wiem, czy, czy jest tak bardzo dla dzieci, jak na przykład, nie wiem, jakiś tam Kapitan Ameryka czy tego typu rzeczy, więc to, to już według uznania no i myślę, że tyle jak najbardziej polecamy no, więc słuchajcie, drodzy słuchacze, dzięki, że nas słuchaliście, standardowo polecamy was, pod portal.pl gdzie cały czas puszczamy odcinki bezimienny.pl oczywiście YouTube i Twitch, ostatnio z Tomkiem nagraliśmy The Division i tam gdzieś pewnie jest, więc na YouTube możecie prawdopodobnie to znaleźć. No i oczywiście na YouTubie są też odcinki, jak nie macie apek, co jest dziwną sprawą, to możecie nas słuchać też na YouTubie. E, dobra, więc myślę, że pomału możemy kończyć. Dzisiaj nie będę nic hejtował, nie będziemy nic hejtować, więc zamykamy pomału. 54. odcinek. Dzięki Piotrze, że wpadłeś do nas w ogóle? Nie ma sprawy. Z zawsze wpadnę do, na, na odcinek. Okej. Okay, dzięki wielkie, więc słuchajcie, 54. odcinek dobiega końca. Ze mną był standardowo. Tomek Zawacki? Biegnijcie po samej super hot. Hej. Okej, okay, był z nami yy... Krystian Kender. Tak, byłem ja. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. I, i był z nami Piotrek Zaborowski. Dzięki bardzo. Za, okay. za tak, yy, dzięki Piotrze, więc yy, słuchajcie drodzy słuchacze, słyszymy się standardowo za dwa tygodnie, nie za tydzień. Niestety nie daliśmy rady nagrać za tydzień, więc za dwa tygodnie na To będziemy. Więc do zobaczenia w 55. odcinku. Cześć.